Sobota, 3 stycznia 2015 roku, słuchacie właśnie dziesiątej audycji z cyklu Nawiedzony Podcast na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Tak, witam się z Wami ja i tylko ja, ale to nie będzie typowa solówka. Wiecie, to dziesiąty epizod Nawiedzonego Podcastu, więc pomyślałem, że warto by zrobić coś specjalnego do tego pierwszy podcast w nowym roku, i dlatego miałem takie dwa pomysły. Z jednej strony dziesiąty odcinek, więc chciałem trochę porozmawiać mniej merytorycznie o samej grozie, a bardziej o tym, jak ogólnie się to wszystko nagrywa, jak to się kręci wszystko wokół tego nekropolitanu, nawiedzanego podcastu i tak trochę bardziej prywatnie, osobiście pozwierzać się z jakichś moich przemyśleń, doświadczeń, a z drugiej strony pomyślałem sobie kurczę, to będzie pierwszy podcast w nowym roku, taki idealny moment aby podsumować ten rok ubiegły, 2014. Wiecie, większość podcastów tak naprawdę i ogólnie serwisów internetowych, blogowych, innych podsumowuje ten ubiegły rok na początku stycznia, więc myślałem, by może też zrobić coś takiego i ostatecznie nie mogąc się zdecydować, co wybrać, postanowiłem połączyć oba pomysły i zrobić jedno i drugie. Ale też tak samodzielnie gadać przez, nie wiem, pół godziny, godzinę, półtorej, dwie. Diabli wiedzą, ile by tego wyszło no nie miało do końca sensu, a poza tym też nie ma co ukrywać to nie jest tak, że jestem na bieżąco z całą grozą Okej, okay, czytam o tym dużo sprawdzam masę newsów, często magnuje to masę czasu w skali, nie wiem, dnia, tygodnia, miesiąca ale też nie wszystko pamiętam nie notuję sobie tego i też potem często chociaż wiem, że wychodzi taki i taki film kontynuacja tego czy tamtego tworzona przez tą czy inną osobę, to też nie jest tak, że od razu lecę na do kina, bo czasem nie ma kasy, czasem nie ma czasu, czasem też zapomnę o tym. Różnie to bywa, tak samo ze wszystkimi innymi mediami, więc postanowiłem zaprosić gości. Ale też no, zrobić dyskusję nagle w 5-6 osób bardzo ciężko byłoby zgrać wszystkich w jednym terminie, a potem jeszcze nagrać to. I to tak, żeby nikomu nic się nie zepsuło, a potem jeszcze zmontować. no Życzę powodzenia pracować sobie potem na nie wiem, w sześciu ścieżkach, no niezbyt fajna rzecz. Więc postanowiłem z tego zrezygnować. No ale też mówię, jeżeli poproszę tylko takie solowe wstawki, to to potem będzie ciężko jakoś zlepić ze sobą, zrobić jakieś subwaye, połączyć. Poza tym to też trochę sztucznie brzmi, gdy są same solowe wstawki i gdy jest ich dużo i gdy są długie. Tak więc sobie myślę, może duety, takie krótkie dialogi. I na tym ostatecznie stanęło. Postanowiłem znaleźć kilku gości, Kilku dotychczasowych się pojawi. Poprosiłem też o pomoc kilku nowych. I z tymi wszystkimi gośćmi chciałem przeprowadzić krótkie dialogi. Dialogi, w których porozmawiamy sobie o całym ubiegłym roku. i Później mówię, jakoś to tam skleję, dorobię jakąś krótką solóweczkę, przejścia. Jakoś to będzie. No i wiecie, w teorii wszystko spoko, co to za problem. Jeszcze koniec roku, przecież każdy będzie miał trochę wolnego. Ty też to spokojnie zmontujesz, trzyma, bez problemu. Ja Nie wiem czy pamiętacie zajawkę tego odcinka, która sugerowała, że będę do kogoś dzwonił i że będę trochę stękał na temat samego nagrywania. W razie czego wkleję tutaj raz jeszcze. Halo? Halo? Halo, halo? Halo? Halo, słyszycie mnie? Halo, halo. Halo. Halo, halo, halo. Halo. Jest tam kto? Halo, halo. Hmm. No i z kim ja to teraz wszystko omówię? Ech. Już poranne biją dzwony. Podcast wciąż niedokończony. Nocka mija. Zegardyka. Audacity się zamyka. Zmarnowałem godzin sześć. A nie mam nic. No i cześć. Nie wiem, czy to tę zajawkę, ale no dopadła mnie jakaś klątwa. Po prostu klątwa zajawki, czy klątwa dziesiątego podcastu. No po prostu jakiś fatum nie dopadło i po pierwsze okazało się, że wcale nie jest tak łatwo złapać wszystkich. Teraz właśnie w okresie świątecznym, bo a tu coś wypada, tu jakiś wyjazd do rodziny, a tu goście, a tu ktoś na maila nie odpisze, a tu coś jeszcze, no nie było to wcale łatwe. A nawet gdy już się z kimś zgadałem, to co tu ukrywać, technika dała nam w kość. Boże, jak moc nam dała w kość. Ogólnie warunki były trudne, bo też okolice Sylwestra, jakieś petardy za oknami, krzyki, imprezy, etc. w tle. A gdy już się udało połączyć i nic nam nie przeszkadzało, to a to mikrofon zawiódł, a to dyktafon się wyłączył, a to gdzieś coś skopało, a to nagle mnie internet padł, a to moje rozmówcy, a to, nie wiem, Skype zaczął nas rozłączać. Ogólnie się, działa się masa rzeczy, masa kosmicznych rzeczy. Były kupowane nowe dyktafony, pożyczane laptopy, Niektóre rozmowy były powtarzane. Masa rozmów była przekładana o pół godziny, o godzinę, o dwie godziny, o trzy godziny, o dzień, o dwa. Dosłownie wszystko było robione na wariata. Do tego też zima, niektóre osoby dopadła pewne dolegliwości zdrowotne, gardło trochę odmawiało posłuszeństwa, głos trochę siadał. To też może być słuchać. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało. Tak samo ja byłem na części tych nagrań tak nieprzytomny. Zresztą teraz też może nie jestem w 100% tak wyspany i Pełen energii, ale jeszcze się trzymam, a na niektórych z tych nagrań, no cóż, koniec roku był dość aktywny, do tego ja sam sobie dołożyłem zmęczenia, bo przykładowo dwie noce w ostatnim czasie zagrywałem, czytając przebudzenie do siódmej rano i do 6 rano. Dlatego na niektórych z tych nagrań jestem ciałem przy dyktafonie, sercem przy podcaście, ale mój mózg śpi tam gdzieś zagrzebany głęboko w pościel, no ale cóż, życie. W każdym razie ostatecznie z lepszym czy gorszym skutkiem udało się wszystko nagrać. Też już część rzeczy pomontowałem. Nawet teraz w sumie nagrywając te słowa, nie jestem do końca pewny, jak to będzie wyglądało, bo jeszcze sporo praca przede mną, ale jakoś to będzie, tak? Też ostrzegam, że czasem słychać jakieś szumy w tle czy coś. Mówię wam, to było nagrywane wszystko na różnym sprzęcie, w różnych miejscach, czasem naprawdę daleko od domu, na jakimś pożyczonym lapku czy coś, ale udało się i to jest najważniejsze, i teraz, może już nie przedłużając, przejdziemy po prostu powoli do najpierw do podsumowania roku 2014. Nim połączę się z pierwszym gościem, jeszcze taka jedna uwaga. Ogólnie poprosiłem kilka osób o właśnie zastanowienie się nad tym, co tam wrzuciłem się w oczy, uszy, etc. w tym roku, jeżeli chodzi o grozę. Nie chodziło tylko o rzeczy, które polecamy, czy tylko takie, które odradzamy. To po miały jakieś przemyślenia na temat wszystkiego, co nadrobiliśmy w tym roku. Większość z moich rozmówców skupiła się na filmach, bo i filmów chyba najwięcej oglądamy, zwłaszcza jeżeli chodzi o rzeczy w miarę nowe. Ja też, jeżeli chodzi o książki, no nadrobiłem Przebudzenie w ostatnim czasie. Z takich najnowszych rzeczy. Ze starszych troszkę, no to tego Stefana Dagda, o nim już mówiłem dużo, trochę Grzegorza Gajka, ale to też nagrywałem o tym osobne podcasty dla Carpe Noctem. Zresztą obu tych autorów polecam. Jeżeli chodzi o komiksy, to przeczytałem tylko opowieści Grozy i te już omówiłem całkowicie kilka podcastów temu, więc tutaj też niczego nowego nie powiem. Manga, anime, no też średnio nadrobiam powoli. Battle Royale, jak się skończy cała seria, to wtedy prawdopodobnie omówimy. Z książek jeszcze zacząłem The Strain, Virus, Virus, Guillermo del Toro i Chucka Hogana. Niestety książka na razie na tym etapie, na którym jestem, jest słaba. Nadrobiłem też serial. Zaczął się dobrze, skończył się trochę byle jak, ale o tym też więcej w osobnym odcinku. A najwięcej właśnie do powiedzenia mam, mamy o filmach. I teraz właśnie zapraszam na taką pierwszą rozmowę o filmach. Połączymy się z Rafałem Wrońskim, znanym także jako Bedwolf. To mój wieloletni przyjaciel. Znamy się już Podaj, ja wiem, chyba 13 lat, coś koło tego. I właśnie w sumie tak jak Jowitał tutaj wspominałem w pierwszym nawiedzonym podcaście wciągnęła mnie w świat literackiej grozy. Tak Rafał wciągnął mnie trochę w tę grozę filmową. I dlatego właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy z nim o filmach. I może już nie przedłużając, cóż, dzwonimy. Halo. No cześć. Cześć. Witaj stary drogo. Po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni w nawiązanym podcaście. Ja też witam. I może przejdziemy od razu do konkretów. Jak wiesz, chciałem dzisiaj tobą pokazać trochę o o tym co wydarzyło się w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o grozę. Z tego co mi mówiłeś wcześniej, chciałbyś pogadać głównie o filmach. Właśnie chciałbyś trochę porozmawiać ze mną o filmach. I może zaczniemy w sumie od tego, co Ci się podobało, co Ty na to? Co możesz nam polecić? No jasne, jak dla mnie nie ma problemu. W takim zestawieniu tych najlepszych filmów z 2014 roku, właściwie z filmów, które widziałem w 2014 roku, no to wybrałbym pięć pozycji. Na, na piątym miejscu tego zestawienia umieściłbym dwa filmy właściwie. Obydwa noszą tytuł Horror Stories. To jest część pierwsza i druga z 2012 i 2013 roku. E, to jest koreańska antologia, e, tak jak już powiedziałem, w dwóch częściach. Obydwa te filmy e, to można powiedzieć zbiór takich bardzo szalonych opowieści, które oczywiście łączy jedna e, spójna główna linia fabularna. No i według mnie to, to taki typ filmu, na którym jednocześnie i płaczesz, i śmiejesz się, i, i boisz jednocześnie. E, jedni mogą taki kino kochać, inni nie. A widzieć mnie akurat antologie filmowe, zwłaszcza koreańskie, przypa przypadają do gustu. Polecam każdemu, kto docenia czarny humor i pomysłowość kina azjatyckiego w każdym razie. Tak się złożyło, że w sumie te antologie to nawet razem oglądaliśmy i no rzeczywiście kawał ciekawego kina, tylko trzeba zaznaczyć właśnie, to są azjatyckie antologie, więc trzeba być gotowym na pewną dawkę absurdu o ile dobrze pamiętam to właśnie w, tutaj, w, bodajże w drugiej części pojawił się chociażby segment filmowy, w której przy ogromną rolę odgrywał Baton Snickers, to był najbardziej epicki product placement w kinie grozy ever przynajmniej jeżeli chodzi o moje doświadczenia ale też pojawiła się jedna ultra obrzydliwa, absurdalna pełna gorę opowieść, więc no, trzeba mieć to cały czas na uwadze, że to jest Azja. Ale rzeczywiście. No niezły wybór. No tak jak mówiłem, taki kino albo się nie widzę, albo kocha. Więc no, no ja lubię, dlatego polecam. Spokoj. Punktik wyżej na, na czwartym miejscu umieściłbym Okulusa z 2013 roku i e, to był film. Zaskakująco dobry z mojego punktu widzenia. Chociaż muszę przyznać, że wiele razy nadnąłem się w swojej karierze zjadacza kultury na, na taki jakiś scenariusz, jaki proponuje Okulus. E, mamy tajemnicze lustro, jakiś taki magiczny przedmiot. Mamy mroczną przeszłość głównych bohaterów. No i oczywiście jakąś intrygę, tak, którą rozwiązujemy wspólnie z nimi. No i w tym wszystkim... Jesteśmy cały czas e, zanurzeni. Według mnie film był całkiem intrygujący i dobrze nakręcony. Gra aktorska też na poziomie. Dla fanów serialu Doctor Who to może być dodatkowa gratka, dlatego że jedną z głównych ról objęła, że tak powiem, Karen Gillian, która jest znana właśnie z tego serialu. Tutaj może nie będę się go zwodził. Też widziałem Okulusa i dla mnie to jest właśnie jeden z najlepszych filmów tego roku. I też szczerze polecam scena z jabłkiem wgniata w ziemię. I ogólnie cały film jest naprawdę na poziomie. Tak jest. Tak jest. Się. No i teraz e, pora na takie absolutne podium. Czyli trzecie miejsce. Wydaje mi się, że zasłużone. Przypadnie tutaj w mojej liście rogom. Jest to oczywiście film na podstawie książki Joe Hilla. I w tym filmie odnalazłem klimat z historii opowiadanych przez jego ojca, czyli Stephena Kinga. I to właśnie ten specyficzny klimat, o którym mówię, no pozwolił mi się zakochać w horrorze kiedyś, jeszcze dawno temu. Dlatego ta historia bardzo mi przypadła do gustu. Bardzo zaskoczył mnie też Radcliffe, który już nie po raz pierwszy udowadnia, że jest nie tylko Harrym Potterem i doskonale wciera się w różne role również w horrorze bo w zeszłym roku e, udało mu się odegrać bardzo dobrą postać w kobiecie w no i, tutaj, i to tyle co mam do powiedzenia w sumie to tego... tak śmiesznie wyszło ale no też nie mam co do powiedzenia tylko muszę się zgodzić co do rogów jeszcze obejrzeliśmy je w sumie ty też oglądałeś je w tym roku na maratonie Halloweenowym tak. i zrecenzowałem je także tylko nie w nawiedzonym podcaście a w Radiu SK, ale w razie czego podlinkuję jeszcze. W sumie pod podcastem i też link znajduje się w trzecim nawiedzonym podcaście w poście, więc jakby ktoś był zainteresowany opinią moją i Mando, także pozytywną, jakby nie patrzeć, to odsyłam właśnie do tamtych audycji. I teraz co na drugim miejscu? No, miejsce drugie. Tutaj miałem duże wątpliwości pomiędzy pierwszym a drugim miejscem, bo górę listy zajmują duże złe wilki i babadu. O. właśnie w tej kolejności e, Duże Złe Wielki na miejscu drugim i muszę przyznać, że była to niezwykle klimatyczna historia no tytuł nawet sugeruje, że jest to pewnego rodzaju baśń, można powiedzieć, że baśń dla dorosłych no jednak nie można się tak łatwo poddać też temu wszystkiemu temu tytułowi i, i tej baśniowości dlatego, że film stawia przed człowiekiem dosyć poważne pytania i to raczej jest Taki mocno dorosły świat, chociaż wykreowany groteskowo. I taki brudny i poważny, bo tak zaczyna się trochę... Jest tam trochę czarnego humoru na początku, a później robi się naprawdę mrocznie i no końcówka też jest bardzo mocna. Na mnie też to zrobiło duże wrażenie, zwłaszcza, że trailer jest taki dość ironicznie... No, ironiczny w kontekście całego filmu, a potem, gdy się to ogląda, no... To było coś to to też to nie jest jakiś horror z elementem nadprzyrodzonym, tylko taka właśnie brudny, mroczny thriller o złych ludziach, powiedzmy tak. Tak, tylko właśnie opowiedziała w tym, tak jak mówiłeś, groteskowy sposób i tam jest mnóstwo czarnego humoru i każdy, kto kocha czarny humor, powinien ten film koniecznie zobaczyć. Zwłaszcza, że nie jest to typowe kino amerykańskie to też właśnie doceniam, dlatego, że tam dużo filmów, można powiedzieć zagranicznych, tak, nie pochodzących ze Stanów, na przykład kino hiszpańskie, czy właśnie tutaj, tak jak duże złe wieki, kino izraelskie, no, które oferują bardzo, bardzo ciekawe propozycje. Tak. No i także mówię, drugie miejsce zasłużone polecam, a jaki z tej bajki morał, to trzeba będzie się dowiedzieć samemu najlepiej. Okej, i na szczycie duk tak? <gry> tak jest. Nagroda główna, prawda? Też nieco baśniowa opowieść, no bo zanurzamy się nawet głębiej w ten świat dziecięcych lęków i koszmarów, ponieważ głównym bohaterem, można powiedzieć, tym złym bohaterem jest potwór z bajki. Znaczy w sumie Sami to jest kwestia interpretacji, nie? Tak, właśnie, no to jest kwestia interpretacji, bo trochę... To też nie jest tak do końca wszystko oczywiste, dlatego że tu też przed, przed nami jako widzami stają pewne wyzwania no i musimy troszeczkę sami wpaść na rozwiązanie tej zagadki. Oglądaliśmy ten film razem i też mamy mnóstwo różnych interpretacji na ten temat. Ja już o tym bardzo dużo powiedziałem właśnie w trzecim nawiedzonym podcaście, w którym razem z Mando dyskutowaliśmy na ten temat, także na temat interpretacji. Jak dla mnie jest to film genialny i szczerze mówiąc, no dla mnie to też jest chyba jedynka, jeżeli chodzi o ten rok, top 1, bo to było bardzo pozytywne zaskoczenie, zwłaszcza, że nie spodziewałem się niemalże niczego, a no wniotło mnie to w fotę i nawet przy drugim sensie, dzień po dniu, ten film potrafił wciągnąć, przerazić, zaskoczyć i pozwolił na wyciągnięcie jakichś dodatkowych wniosków, więc dołączam się do tej, no do tej rekomendacji. Dokładnie, jak dla mnie fantastyczne. dobra, to mamy topkę i teraz, nie wiem, czy są jakieś filmy, które jakoś tam jeszcze zaskoczyły czy może takie, które szczerze odradzasz które Ci się nie podobały no muszę przyznać, że największym zawodem tego roku był Rek 4 Apokalipsa bo tak naprawdę z tego pierwotnego pomysłu i fantastycznego klimatu osadzonego gdzieś tam w tym właśnie found footage nie zostało nic Czwarta część to już jest po prostu od, odcinanie kuponów i przypomina trochę taką kiepską celankę pierwszoosobową, tak? gdzie po prostu siekamy w setki żeby trupów na drobne kawałki i wykorzystujemy do tego wszelkie możliwe i do tego niepraktyczne, ale za to epickie gadżety. No to wiadomo, motyw z silnikiem od motorówki był, prawda? Znaczy, tak, znaczy, może nie jestem aż tak krytyczny, ale to prawda. Jak 4 to już nie jest jak To jest po prostu no, ani dobry, ani zły film o zombie. No mnie to bardzo zawiodło, bo spodziewałem się, że może jednak będzie trochę taki właśnie w klimacie trójki, która gdzieś tam jeszcze próbowała nawiązywać do tego, do tego fajnego pierwowzoru, no, ale niestety, nic nie trwa wiecznie. Dobra, czyli reka odradzamy. Coś jeszcze? Takim negatywnym zaskoczeniem było jeszcze dla mnie Bizantium, <laughs> no e, tak. które pojawiła na tym razie. No wiadomo, ono już było przez ciebie omówione, także chyba nie ma się tutaj za bardzo co nad tym rozwodzić. No. Tak. O... Po prostu kiepski film. No. Odsyłam do mojej rozmowy z Jerem sprzed, nie wiem, bodajże 4 czy pięciu tygodni. Bizancjum odradzamy. No, tak, jeszcze mogę wspomnieć tylko, że Bizancjum się próbuje reklamować w ten sposób, że nawiązuje do, do tego kina, takiego poetyckiego w stylu wywiadu z wampirem, natomiast ja tam nie odnajduję żadnych takich elementów, które mnie z kolei w wywiadzie z wampirem na przykład się podobały. Także w ogóle nie trafiła promocja i nie trafia na film. Dobra, czyli te dwa filmy odradzamy. Coś jeszcze jakoś rzuciło ci się w oczy w tym roku, jeżeli chodzi o kinogrozę? Jeżeli chodzi o kinogrozę, to może nie do końca. Ale jeżeli mielibyśmy rozmawiać o thrillerach, to mógłbym tutaj wstawić takie dwie dzikie karty. A będą to dwa filmy. Jeden o tytule Filozofowie, drugi to Zaginiona Dziewczyna. I Filozofowie... To jest dosyć ciekawy film z tego względu, że on jest takim bardzo, bardzo nowym, że tak powiem, gatunkiem. Dlatego, że to jest mieszanka post-apo, thrillera razem z filmem, można powiedzieć, dla młodych dorosłych. Ja to wyszperałem gdzieś w sieci przez przypadek. Young Adult mówi. Mhm, tak, tak, dokładnie. Ze względu na to jest ciekawe, że ten sposób prowadzenia opowieści właśnie jest dosyć zaskakujący, bo studenci filozofii w tym filmie stają przed różnymi takimi etycznymi czy moralnymi wyborami, ale w świecie, który jest wykreowany przez profesora, tak, przez wykładowcę, to się wszystko, cała fabuła się rozgrywa w, tak, w o, ludzi. Ale Więc Słuchaj, bo jak słyszę Young Adult, to myślę, ja w ogóle o tym filmie nie słyszałem wcześniej, nie wiem o nim nic, to myślę sobie, nie wiem, Zmierzch, Igrzyska Śmierci, Więzień na biegun. to ostatnio było, to jest coś w tym stylu, czy... Wydaje mi, się, wydaje mi się, że nie, no, nawet na pewno nie. Po pierwsze, ze względu na to, że poruszane są tam dużo poważniejsze kwestie, a po drugie, ze względu na to, że to nawiązanie do tych filmów dla młodych, dorosłych, czyli dla Young Adult, to jest tylko jakiś taki minimalny aspekt. Tak? Tam jest tak naprawdę jeden wątek, taki typowy dla, dla tej tematyki i Nie stanowi on głównej części filmu, dlatego go polecam, bo to jest według mnie świetny tryb psychologiczny. Okej, okay, czyli polecam. A jeszcze jedna sprawa. To post-apo jest bardziej mroczne, czy bardziej takie lightowe, powiedzmy? Zdecydowanie mroczne. Tam się w tym filmie przebija kilka różnych, można powiedzieć, wersji tej Apokalipsy, tak, tej zagłady. Raz stajemy przed wybuchem atomowym, za drugim razem jest to jakaś epidemia, tak, jeszcze inna, okay. to jest gruba. Okej, okay, powie... może nie spoilerujmy za bardzo, ale to no, no, brzmi no, nieźle. Tak, tak, właśnie. Właśnie ze względu na to, że mnie ten film tak zaskoczył, to go polecam. Natomiast, jeżeli chodzi o zaginioną dziewczynę, to mamy tutaj do obejrzenia porządny kryminał. Eee, taki, którego nie widziałem naprawdę bardzo dawno. On przypomina takie stare, klasyczne eee, jeszcze filmy czarno-białe, przypominały czarno-białe. Fabuła filmu jest bardzo esencjonalna i muszę powiedzieć, że no, klimat jest gęsty. Naprawdę człowiek siedzi wciśnięty w fotel przez większość filmu. Jest też bardzo dobra gra aktorska, czego się nie spodziewałem, bo główną rolę w tym filmie gra Ben Affleck. On mi się jakoś nie kojarzy właśnie z mrocznymi, poważnymi rolami. Nie no, był labirynt i w sumie Eskoja go omawiał w kombinacie na pewno. I podobno tam też ta rola wypadła całkiem nieźle i mrocznie. ale w sumie no rzeczywiście, no jedna w sumie taka. No w każdym razie jestem zaskoczony no Ja bym to podsumował w ten sposób, że to jest takie kino noir, tylko w bardzo nowoczesnym wydaniu, tak? Bo też niech ktoś się nie spodziewa, idąc na ten film, Takiego naprawdę klasycznego czarno-białego w tak? Tutaj mamy te, te elementy najlepsze właściwie dla kryminału. Okay. Zapakowane zupełnie inaczej. No ja też słyszałem właśnie bardzo pozytywne opinie w innych podcastach, m.in. w Myszmaszu i chyba w Masie Kultury też o tym wspominali. Ja jeszcze nie nadrobiłem. W sumie, jeżeli jest nadal w kinie, to może jakoś w najbliższym czasie się uda. Ale skoro też polecasz na no to super. no to mamy kolejne dwie. W kolejne dwa tytuły do polecenia dobra, czy chcesz wspomnieć jeszcze o czymś? Czy? cóż, moglibyśmy no może na sam koniec jeszcze tak na pocieszenie może bym dodał że jeżeli ktoś tak jak ja zaryduł się na, na roku czwórce, na apokalipsie to mógłby sobie zamiast tego obejrzeć roku czyli to jest z 2013 roku dotknięciem roku? Film. Tak, w roku oglądaliśmy ten film razem. Nie wiem, czy go kojarzysz. A coś więcej? Bo tak po tytule jeszcze. No to jest historia dwóch przyjaciół, tak? Jeden z nich jest śmiertelnie chory. No i oni, oni obaj właściwie postanawiają zrobić sobie taką podróż życia. A, i Ostatnie. jadą do Europy i później w coś wyniku jest. nieoczekiwanego zdarzenia jeden z nich zostaje powiedzmy zarażony, tak? Jakimś figosem. Tak, tak. no ale to wszystko właśnie mamy opakowane w ten taki e, klimat food, tak, bo to wszystko jest skręcone amatorską kamerą także no, muszę powiedzieć że całkiem przyzwoity. no rzeczywiście tak nie wiem, jakoś wypadło mi z pamięci i nawet też zapomniałem go umieścić na własnej liście, ale no rzeczywiście to był całkiem niezły film i to raczej nie była jakaś wielka produkcja w sumie to też rok temu no czytam trochę o tej grozie, jednak jakoś nie rzucił się ten tytuł nigdzie w oczy a oglądało się to bardzo przyjemnie i jest przemyślany w sumie od początku do końca, bo nawet te zakończenia jak gdyby mamy, mamy taką scenę, która mogła być zakończeniem a jeszcze po niej mam dodatkowe wydarzenia i no jest spore zaskoczenie, fajna rzecz no to zgadzam się no dobra, no to skoro to już wszystko to dzięki wielkie za rozmowę ja też dziękuję. No i co? Oby do usłyszenia i oby ten rok w grozie był jeszcze lepszy od poprzedniego. Oby trzymam za to. Chwilę. No dobra. Do usłyszenia i do odsłuchania. Dzięki, trzymaj się, hej. Pierwszą rozmowę z pierwszym gościem mamy już za nami i teraz może jeszcze nie będę niczego komentował, bo przed nami kolejna rozmowa i na ile mi wiadomo w tej chwili, też porozmawiamy raczej o filmach, a połączymy się z Klaudią Ding, znaną jako Elin. Klaudię poznałem dwa lata temu na Kapitularzu, na łódzkim festiwalu fantastyki, przy czym wiecie, teoretycznie to jest po prostu taki mniejszy konwent ogólnofantastyczny, ale w praktyce dużą wagę przykłada się właśnie do grozy, przynajmniej w porównaniu do większości innych konwentów. Horror jest dość mocno widoczny na tym konwencie i dlatego też tak go kocham. Wiecie, w moim rodzinnym mieście po drugiej stronie miasta, więc nie muszę gdzie daleko jeździć. Mam konwent, który jeszcze skupię się na grozie. No, świetna sprawa. I właśnie dwa lata temu Klaudia organizowała konkurs o grozie filmowej. Wziąłem w nim udział, z takim przypadkowo poznanym też fanem horroru i udało nam się nawet zająć pierwsze miejsce. Tak się poznaliśmy i teraz jesteśmy w kontakcie i Klaudia ogląda masę filmów grozy i stara się być na bieżąco z tym właśnie gatunkiem cały czas, dlatego też cóż, jestem ciekawy, co tam nam dzisiaj poleci lub odradzi. I już nie zwlekając, łączmy się. Cześć! Hej! Witam Cię serdecznie w nawiedzonym podcaście. Po raz pierwszy możemy Cię tutaj usłyszeć i mam nadzieję, że nie po raz ostatni, też mam taką nadzieję. Wiesz, jesteś pierwszym kobiecym głosem na Nekropolitanie, więc super. Cieszę się. I teraz, cóż, no, wiemy, że chcemy rozmawiać o roku 2014 i może na początek zaczniemy od takiej ogólnej refleksji. Może powiedz mi, jak ogólnie oceniasz ten rok, jeżeli chodzi o grozę. Jesteś wielką fanką filmowego horroru i powiedz mi, czy był to dobry rok dla Ciebie, czy tak nie bardzo, czy właśnie jakoś tak pośrodku? Myślę, że jest całkiem dobry rok. Oczywiście może nie jest jakiś e, idealny, wiadomo, mogło być lepiej, mogło powstać więcej dobrych filmów, ale nie jestem zawiedziona ogólnie rzecz biorąc. E, ale ja nie jestem osobą bardzo wybredną, Tak jak myślisz dużo innych mm. fanów horrorów e, często wybrzydza, że tak powiem, e, Krytykuję większość filmów, no ja nie jestem taką osobą. I myślę, że bardziej na ludzie podchodzę do nowych horrorów. No myślę, że też, tak też trzeba. Poza tym, nie wiem, gdy ogląda się kino klasy BC i tak dalej, to trzeba mm -hmm. mieć pewien dystans. Dobra, czyli ogólnie go oceniamy na plus, tak? Tak, na plus. Dobra, super. To teraz, hm, może właśnie tak trochę na przekór temu. Powiedz mi, czy są jakieś filmy, które po wszystko oceniasz negatywnie, na których się zawiodłaś w tym roku? E, oczywiście są takie, nie ukrywam. E, przede wszystkim film, na który czekałam e, jakiś czas, e, mianowicie Uśpieni, ponieważ jest, był to no, najnowszy horror w Wytwórni Hammer. Wiadomo, każdy zna Wytwórni Hammer, nie każdy może jest jej fanem, ale... Wiadomo, ich filmy zmieniły się od lat 50. i 60. Oj, tak. tak. Skończyli swoją działalność, powiedzmy, w połowie lat 70., powrócili niedawno i ich filmy są, no właśnie, jak to się, z jednej strony są klasyczne, ale z drugiej strony jednak są współczesne i straszą w inny sposób niż powiedzmy Dracula z 58 roku, tak. Ja bardzo. Bardzo mi się spodobała Kobieta w Czerni, może tak powiem. I po obejrzeniu tego filmu razy stwierdziłam, że no na każdy nowy film Hamera będę czekać z niecierpliwością. Więc kiedy no, uśpieni The Quiet Wants mieli wejść do kina, to do kin, to bardzo na to czekałam. No a niestety no, zawiodłam się na tym filmie. Według mnie był to kompletnie niewykorzystany potencjał, tak? Historia miała dotyczyć powiedzmy duchów i rozgrywać się w latach 70 ja bardzo lubię takie klimaty, właśnie powrót powiedzmy do lat 60 70 80-tych, powiedzmy no właśnie coś, co nie dzieje się współcześnie, tylko ten klimat retro, myślę, że większość fanów horrorów uznaje to za najlepsze dekady dla kina grozy, tak? No ale niestety, według mnie właśnie ten potencjał tych czasów, nie został wykorzystany w tym filmie i ogólnie rzecz biorąc, porównując do Kobiety w Czerni, ten film był straszny. tak jest moje odczucie. No niestety muszę się z tym zgodzić. Kobieta w Czerni, nowa kobieta w Czerni bardzo mi się podobała, nawet bardziej niż oryginał. A The Quiet Ones, że nie byli tragiczni, ale też i zakończenie mi się średnio podobało i jeszcze to wplatanie wątków romansowych, tej tak. zdrady, seksu, zupełnie bez sensu. Mhm. Też, szczerze mówiąc, jestem raczej na nie. Tak. No właśnie niestety, mogło być lepiej, tak. No ale za to zaraz będzie druga część Kobiety w Czerni, więc może będzie lepiej. Oby tak było. Tak, więc zawiodłam się też na filmie, który no też mi się wydawał taką trochę takim trochę powrotem do klasycznej grozy. Mianowicie Okulus. No, on oczywiście nie był u nas w kinach wyświetlany, natomiast czekałam na niego z niecierpliwością, zwiastą wyglądał zachęcająco. Niestety według mnie był to... Również film niestraszny, gdzie nie było napięcia i być może ym, oprócz jednej sceny, yy, no, no nie, nie było czego się sceny bać. Z, sceny z jabłkiem? Czy... Nie, sceny z tym lustrem, kiedy naszego główna po raz pierwszy jej widzi, bodajże. Takie były pstacie jakby, Tak, te tak, tak. Za, za słonami, nie wiem jak to określić. No to szczerze mówiąc, tu mnie trochę zdziwiłaś, bo mnie akurat Oculus kupił w 100%. Mm -hmm. Scena z jabłkiem. A, tak, tak. Mm -hmm. No to mnie po prostu wbiło w fotel. Mm -hmm. A i ogólnie cały klimat, to, znaczy ten film był chaotyczny, tak, i może, nie wiem, też słyszałem, że niektórym to się nie podobało, ale właśnie mnie ta ciągła niepewność, co tak naprawdę się dzieje, co jest prawdą, co jest z wymysłem, co jest nie się dzieje, co się rozgrywa kiedyś, no mnie to kupiło akurat. Tak, to prawda, to, to było ciekawe, ale jednak może po prostu czego innego się spodziewałam i czego innego oczekiwałam po tym filmie. Okej, okay. okay, no i niestety kolejny film, na który czekałam i znowu się zawiodłam, <laughs> mianowicie kolejna część VHS Viral, no niestety, o ile dwie pierwsze części bardzo mi się podobały pod wrażeniem, nawet jeżeli miały słabsze momenty, to mimo wszystko były to bardzo ciekawe historie. Już w tej ostatniej części, tak, trylogii, no niestety historie nie są dobre, tak bym to powiedziała. Myślę, że poprzednie części były dosyć różnorodne i trzymały poziom, mimo wszystko, nawet jeżeli były słabsze segmenty. Natomiast już VHS Viral, no niestety. Mi się prawie żadna z tych historii nie podobała. Może oprócz e, Parallel Masters. E, nie wiem, czy pamiętasz ten? E, czy oglądałeś w ogóle? Właśnie muszę tutaj przyznać, że jeszcze nie wiedziałem w ogóle dla tych słuchaczy, którzy nie znają tej serii. VHS to seria antologii filmowych. Antologii utrzymane w kontekście fan footage, horror verite. I właśnie... Jedynka i dwójka oglądałem. Może nie było jakiś super, ale rzeczywiście to była ciekawa antologia i też dość makabryczna antologia. Niestety oglądałem ją z znajomymi, którzy nie są fanami grozy i potem patrzyli na, na jakiegoś totalnego psychola. Ale cóż, no takie ryzyko jest zawsze mm. wliczone. Nie, ale na pewno była różnorodna i być może niektóre z tych historii były dosyć e, takie staromodne. Przypominały mi trochę takie stare antologie grozy. I też bardzo dobrze wykorzystywano ten motyw właśnie paradokumentu, mm. tak? Chociażby ten segment zombie, który ma tak. na głowie kamerkę i wszystko obserwujemy, jak gdyby mm. z tej subiektywnej kamery, no to było coś naprawdę wow. A tutaj wykorzystano też ten fan footage jakoś porządnie, czy... Że niestety nie. Tym razem nie. Nawet była... Przez moment było takie bardziej mockumentary zrobione w jednej z historii. Oh. E, śledziliśmy losy magika, które ogólnie dosyć były bardzo dziwne. Tak to ujmę. I właśnie w pewnym momencie no, pojawiła się jakaś osoba, która komentowała to, co się dzieje. Tak jakby to był dokument. Normalnie było pisane kto to jest i dlaczego teraz się wypowiada. Tak? No więc trochę mnie to zdziwiło, bo wcześniej nie było czegoś takiego w tej serii. Okej, okay, czyli Czyli to trochę takie odcinanie kuponów, tak, myślisz? No, no, no, może na może kiedyś nawet omówi się całą serię. Jakby co, to wiesz, tak. zapraszam. Z chęcią. Okay, no, ale żeby tak nie zrzędzić cały czas, to może przejdę do filmu, który był dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Chociaż z tego, co wiem, to publiczności chyba nie za bardzo przypadł do gustu. E, mianowicie kolejny film, który był u nas w kinach, Klądwa Jezabel, Yy, nie wiem, czy oglądałeś, czy jeszcze nie? Nie, okay. cały czas przede mną. Więc przede wszystkim jest to mm, horror, który wykorzystuje motyw wody, tak? Ale motyw, który nie za bardzo się pojawia w horrorach. Niezbyt często. Właśnie nie słusznie, według mnie. Bo ma w sobie potencjał. Myślę, że ten film już oglądałeś, klucz do koszmaru. Mm -hmm. Tak. No właśnie, więc ten film mi się bardzo kojarzy z Contro Chesape'em. Myślę, że mają te filmy wiele wspólnego. No Przede wszystkim Motyw wudu. sceneria, jakieś takie bagniste tereny, lokalna społeczność, która cały czas wierzy i kultywuje y, jakieś takie przesądy. To właśnie łączy te dwa filmy. Nie, nie powiem, że ten film jest lepszy od y, Kuczy do Koszmaru, który mi się bardzo podobał, ale cały czas y, trzyma poziom, jest według mnie dobry. Masz, ma też taki twist na końcu, chociaż nie aż tak e, mocny jak w Kluczy do Koszmaru. E, I uważam, że był całkiem e, fajny. Oczywiście może nie wybitny, ale taki typowy horror. Dobrze, czyli klątwę tak, polecamy. To najbardziej. Za to nie poleciłabym filmu bardzo, bardzo specyficznego, mianowicie Task. O! Oh. E, tak, oglądałeś już, czy... Tak, miałem tę, tak. nie wiem, przyjemność. Wątpliwą przyjemność. Mm, przyjemność, może tak lepiej to określić. Nie wiem, czy warto opadać o fabule. Tak. Może ja tutaj wspomnę krótko, bo ja się napaliłem na ten film. Task, pisane T-U-S-K. Polscy użytkownicy internetu komentowali masowo trailer na YouTubie. Patrzcie, mm -hmm. tusk, tusk, tusk. Ale wzrachując od tego, to miał być film o podcasterze. Film grozi podcasterze, więc gdy się o tym dowiedziałem, mm -hmm. się strasznie napaliłem, mówię, muszę to zobaczyć. I ja oglądałem trailer i nie wiem, czy jakoś nie wiem, wyparłem pewne fakty, czy nie, ale ja nie byłem w ogóle przygotowany na to, o czym jest ten film. A ten film opowiada o psychopacie, który złapał podcastera i chce go przerobić na morsach. Tak, ja też właśnie nie byłam przygotowana na to, o czym jest ten film, ponieważ na naszym polskim filmwebie opis tego filmu bardzo omija tą fabułę. Yy, tak, nie się. Yy, opis sugeruje, że jest to film o osobie, yy, mężczyźnie, który szuka swojego zaginionego przyjaciela wraz z, z dziewczyną owego przyjaciela, tak? No bo oczywiście był ten wątek yy, w Task, ale no, to nie był główny temat tego filmu. Myślałam, że to będzie inny film, natomiast okazało się, że no nie. Jest to film o specyficznym, seryjnym mordercy. Który każda ze swoich ofiar przemienia w Morsa. Oczywiście ten. Tak, w Morsa. Nie przesłyszeliście się, drodzy słuchacze, w Morsa. Tak. Takie zwierzątko. Jakby. Wiadomo, że ten film nie jest zrobiony na serio. Jest w nim dosyć sporo czarnego humoru, zwłaszcza w takich scenach, kiedy ten nasz pan seryjny morderczy z człowiekiem świeżo zamienionym w Morsa. Yy, oczywiście przemiany też mamy yy, no, przyjemność, że tak powiem, oglądać. No nie jest to film zdecydowanie dla każdego. Wiedziałabym raczej, że właśnie dla mniejszości yy, fanów nawet grozy. Jest to po prostu bardzo specyficzny film. Za to chciałabym wspomnieć może na plus o obsadzie. Mianowicie występuje tu Johnny Depp, a także może coś bardziej horrorowe klimaty, Justin Long. Myślę, że pamiętamy go ze Smakosza. Tak, z obydwu części i jeszcze Wrata do Piekieł, Afterlife. Tak, więc no, on w kilku horrorach miał przyjemność okazję okazję tak, zagrać. No i teraz pojawił się ponownie i powiem, że pozytywnie nie zaskoczył. On ma bardzo młody wygląd, może tak powiem. On już jest, yy, nie wiem, w okolicy 40 w tym momencie, a nadal wygląda na dwudziestolatka. Te wąsy w tym filmie trochę dodały magii, bo no zawsze wygląda bardzo młodo. Ale właśnie pozytywnie mnie zaskoczyła jego rola. Myślę, że dobrze się spisał z tej roli i że trochę poprawił się w grze aktorskiej od, w ciągu tych kilku lat. Mhm. I jeszcze co do samego task. szczerze mówiąc ten absurdalny motyw przemiany i tak dalej on jest naprawdę strasznie przegięty i ja już widziałem różne rzeczy. Zresztą ty na pewno, też zresztą każdy fan pewnie widział bardzo dziwne rzeczy w horrorach, ale to pomimo wszystko zrobiło, tak, że siedziałem tak, z otwartymi ustami i pytałem się Boże, co ja oglądam? Co się dzieje? Ale trzeba przyznać, że ten początek jest klimatyczny. Ten psychol też odegrał swoją rolę całkiem nieźle i jest klimat, jest taki mrok, nie wiadomo, co się stanie. Człowiek się pyta właśnie, Boże, co się dzieje, dlaczego, czym to się skończy, a po przemianie już ten film robi się moim zdaniem nijaki, ten humor, te, te żarty z Kanadyjczyków są bez sensu, nowi bohaterowie tak. i ten właśnie wątek poszukiwań jest, są mdłe jak diabli i niestety cały potencjał umiera, a z kina grozy robi się, nie, nie, nie wiem, komedia o Kanadzie. Film zaczął się według mnie bardzo dobrze. Była tajemnica i była groza, tak? Jakieś stare domostwo na odludziu, dosyć tajemnicza osoba, tak, gospodarz, Spodziewałam się trochę innego filmu, tym bardziej, że nie za bardzo znałam fabułę w tym momencie. No i niestety okazało się, że chodzi o przemianę Człowieka w Morsa, więc no, film totalnie poszedł w inną stronę. Okej, okay, dobra, trochę ponarzekaliśmy, a teraz nie wiem, czy masz jakąś taką swoją topkę, coś, co się bardzo na plus zaskoczyło. Polecam już ten ten klątwę Isabel. Yes, a czy jest coś tak, jeszcze wreszcie, co byś poleciła? nie słyszałem Babaduka, ale myślę, że już wszyscy dawno obejrzeli ten film, ponieważ wiele się o nim mówi, czego dowodem jest wypowiedź Williama Fredkina. Nie wiem, czy słyszałeś, ale on nazwał Babaduka najsześniejszym horrorem wszechczasów. Ogólnie wiele osób mówi o tym, że to jest najbardziej przerażający film tego roku, tego dziesięciolecia i tak dalej, i tak dalej, i no w tak, sumie on jest, rzeczywiście ma moc. Jest klimatyczny i przede wszystkim oryginalny. To nie jest coś, co widzimy w każdym kolejnym horrorze. Zrobiony przez kobietę, dla mnie to osobiście też ma jakieś znaczenie. Film australijski niezależny, tak bym powiedziała. I no jeżeli sam reżyser Egzorcysty który no na ogół egzorcysta jest uznawany najstraszniejszy, najstraszniejszym horrorem przez czasów, prawda? I on mu twierdzi, że ten film jest najstraszniejszy, no to coś w tym musi być. Więc myślę, to jest wystarczająca już zachęta. A jak komuś mało, to jeszcze znak jakości nekropolita na tak, nawiedzonego tak, podcastu tak, polecamy. E, za to może z filmów, e, o których nie było aż tak głośno, to poleciłabym The Canal. Jest to irlandzki film, irlandzki horror z tego roku, tak? To powinien Nie się obejrzeć. Nic. Właśnie, może tak wracając do tego Babaduka, to powiem, że te filmy mają wspólny motyw. Motyw samotnego rodzica, który stracił swojego małżonka. Tak? O ile w Babaduku była to kobieta, to w Dekanal jest to mężczyzna. I również obserwuję tutaj rozpacz i tą, jakby, taką paranoję głównego bohatera, która go ogarnia. Film jest bardzo mroczny. Ma taki swój specyficzny klimat i trzyma w napięciu. No niektórzy mu zarzucają, że powiedzmy powiela niektóre schematy, jakieś takie motywy przykładowo z ring. Natomiast ja uważam, że jest to bardzo dobry film i nie ma co narzekać na niego, tylko warto go obejrzeć. Mhm, Tak okay, i nie wiem czy, czy oglądałeś Stary Eyes. Też nie, jeszcze, no nie było kiedy też niestety. Tak, właśnie. I ale ten o tym film, słyszałem. O oni było bardziej głośno, ponieważ jest to film oczywiście amerykański, ale też raczej chyba niezależny, wydaje mi się. I powiem, że to było dla mnie bardzo duże zaskoczenie, ponieważ o tym, ten film nie ma żadnego polskiego tłumaczenia jak na razie, w związku z czym mało u nas osób w Polsce go miało przyjemność oglądać. A ja postawiałam go obejrzeć i powiem, że nie żałuję, Wręcz no przeciwnie, jest to naprawdę bardzo dobry horror. Jest to dosyć brutalna historia młodej dziewczyny, która jest kelnerką, ale marzy o tym, żeby być aktorką. Dowiadujemy się, że w zasadzie ona jest gotowa zrobić bardzo wiele, żeby wystąpić w filmie. No, obserwujemy właśnie jakby i jej paranoję, ale nie tylko, bo różne dziwne rzeczy dzieją się wokół niej, tak bym to nazwała. I powiem szczerze, ta historia no, prawi być... I brutalna, i obrzydliwa, naprawdę. Ale są też sceny, które potrafią człowieka przerazić. I jest to... To też na pewno będą, będzie, plus dla, będzie plusem dla niektórych. Jest to trochę od składowym stylu film. Tak przynajmniej ja to odebrałam. Jest taki retro soundtrack. Naprawdę robi wrażenie. I brzmi trochę właśnie jak muzyka lat 80. Jak takie horror z lat 80. i taki klimat typowy, tak? Dla tamtych czasów. Tutaj się też to pojawia, ale nie, nie jest tak, że odstaje. Wiesz, że nie pasuje do tego, że było, było zrobione na siłę. Tylko właśnie idealnie się wpasowuje w ten film. Tak. Okay, I nie wiem, czy to. oglądałeś taki film Contracted z zeszłego roku. To młoda dziewczyna, mm, która zaraziła się czymś w takcie stosunku i następnie chciała się rozpadać, że tak powiem. Nie, Oglądałeś, czy...? Nie, ale nie wiem, czy... A to nie ty mi go streszczałaś? Nie ktoś mi co, go nie opowiadał nie, jakiś czas nie, nie temu. Nie pamiętam, żebym opowiadała o nim, ale w każdym bądź razie ten film właśnie ma trochę wspólnego z Story Eyes i myślę, że są tutaj też trochę takie, nie wiem, odniesienia, może nie do końca odniesienia, ale coś wspólnego ma ten film z dzieckiem Rozmary. Tak bym to nazwała. Żeby też nie, nie spoilerować zbyt wiele. Okej. Okay. No to zachęcamy wszystkich. Mamy... Tak kolejne polecanki. No i cóż, no. Dzięki ci bardzo serdecznie Radzie, za dziękuję. pomoc w podsumowaniu. No i co? Mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze nie raz nadzieja. w nawiedzonym podcaście. Okej. Okay, dzięki. Dobra. Cześć. Dzięki. Trzymaj się. Cześć. Dobrze już. Dwa telefony mamy za nami. Dwóch gości się wypowiedziało. I teraz może ja powiem, jak ja widzę, to kinogrozę z ubiegłego roku. Na pierwszym miejscu, w sumie podobnie jak Rafał, umieściłbym Babaduka, okulusa i Big Bad Wolves. Duże złe wilki. look, get a rumbling sound, then three sharp knocks. That's when you'll know he's around. You'll see him if you look. Ba-ba-ba-duk-duk-duk. It wants to scare you first. Then you'll see it. This monster thing has got to stop. You can't get rid of the duck. Can't get rid of the Babadook, Baba Duk, jak już mówiłem w trzecim nawiedzonym podcaście, jest bardzo klimatyczny. Oglądałem go dwa razy, dwa dni pod rząd, na dwóch nocnych maratonach filmowych. Na pierwszym byłem w miarę przytomny, ale ludzie mi przeszkadzali. Pomimo tego się wciągnąłem, wczułem i oglądam się to bardzo dobrze, do samego końca, który zresztą zaskakiwał. Za drugim razem już znałem wszystkie szczegóły teoretycznie, nie powinno mi to zaskoczyć. Do tego sala była pusta, było późno. Można by pomyśleć, że pewnie mi się przyśnie czy coś. Nie, nie, nie. Film nie wciągnął może nawet jeszcze mocniej. Bo zacząłem dostrzegać różne szczególiki, różne wskazówki interpretacyjne, których nie widziałem za pierwszym razem. I bardzo mi się to podobało. To film naprawdę klimatyczny, ciekawy, oryginalny. Polecam. See the mirror hanging there. Face of silver, frame of black. Oculus of glass, I stare. I can feel you staring back. I hear your voice. Leave your lies, a window, portal, darkened door, should you claim my staring eyes, my soul you'll hold forevermore. Oculus? Podobnie. Chociaż o Babaduku nie wiedziałem za wiele. potrzebowałem w niego z taką czystą kartą. A na Oculusa trochę się napaliłem, bo polecali go w sieci, w wielu miejscach. Głównie na blady Disgusting. I tak sobie pomyślałem, no spoko, zobaczymy co to jest. I nie zawiodłem się. Film opowiada nam o dwójce rodzeństwa. I o pewnym lustrze, które może być nawiedzone. Jedno dziecko z tego rodzeństwa wierzy, że lustro ma jakieś moce nadprzyrodzone, a drugie dziecko z tego rodzeństwa jest przekonane, że wręcz przeciwnie, a wszystko, co kiedyś się wydawało właśnie dziwnie nadprzyrodzone, to był tylko wymysł dziecięcej i wyobraźni. I teraz rodzeństwo konfrontuje się z tym lustrem, zamyka się z nim w domu na noc i poznajemy właśnie z jednej strony wspomnienia jednego dziecka, a z tej strony drugiego też to jak postrzegają. Współczesne wydarzenia. Jedna osoba i druga. To wszystko się miesza ze sobą, ale tak naprawdę świetnie się miesza. Reżyser korzysta z tego chaosu zamętu na ekranie i bawi się z widzem, z odbiorcą. Widz sam nie wie, co jest prawdą, co nie, co się dzieje teraz, co się działo kiedyś. Co może odebrać jako coś do interpretacji, że lustro jest nawiedzone, co jako wręcz przeciwnie, argument przeciwko temu. I ogląda się to, to bardzo dobrze. פה לצעק. סיפור ההגדה הזה כתבה משטרת ישראל. וכמו כל מעשייה, גם הסיפור שלנו מתחיל עם זאב. מה? זה גם הוא, כמו כל יתר הזאבים, אוהב להפתיע ילדות קטנות. רק זונה שלנו לא מסתפק Never gives ma I want to beg him. I want to ask him to cover I want him to die of bad luck. He Dobra, ale strategia lifnej? Strategia? Ja, że teraz, Trzeci film Big Bad Wolf, tak jak już mówiłem z Rafałem, klimatyczny film początkowo zaczyna się tak ciut dziwnie. Ma sporo też czarnego humoru troszkę nie do końca takiego w naszym rozumieniu, bo to jednak inny krąg kulturowy, film izraelski. Zaczyna się tak no nie niepozornie w sumie, bym powiedział, a potem robi się mrocznie, tajemniczo, okrutnie, brutalnie. I ten film też miał potencjał i wykorzystał ten potencjał. Do samego końca trzyma w napięciu końcówka, też wbija w fotel, jest mocna, fajna, przemyślana i pasuje do tego typu filmu. To nie jest typowy horror, to jest bardziej thriller, ale warto, polecam. Tuż za podium wymieniłbym kilka filmów. Kolejność jest taka w miarę przypadkowa, bo ciężko mi to ustawić w jakiejś kolejności. Po pierwsze, tak, które jesteśmy przy thrillerach, to chip Thrills. Chip Thrills, też o tym już kilka razy wspominałem. Coś, ale 13 grzechów tylko na poważnie. Dwójka facetów, za pieniądze podejmuje się kolejnych wyzwań. Wiecie, film zadaje takie pytania, jak ile jesteśmy w stanie poświęcić, by właśnie zarobić kasę, jak bardzo jesteśmy w stanie przekroczyć jakąś granicę, popełnić jakieś przestępstwo, ośmieszyć się, zrobić coś wulkarnego i tak Też jest mocny, podobał mi się bardzo, prowadzi do fajnego zakończenia. Rafałowi akurat się nie podobał, dla mnie to była dobra produkcja, ja o polecam. Też bardziej w klimatach thrillera policyjnego, ale z wątkiem już okultystycznym, paranormalnym. Deliver Us From Evil. Zbaw nas ode złego z tego roku. Film Mocny, klimatyczny, opowiada o takim przypakowanym, dobrym, złym glinie. O naprawdę postawnym, przystojnym mężczyźnie, który ma za sobą jakieś przeszkolenie policyjne, może wojskowe, który niczego się nie boi, który potrafi każde śledztwo doprowadzić do końca, do tego jest dobrym mężem i ojcem. To wszystko przynajmniej do czasu. Na pewno taki idealny, spoko samiec alfa, i on nagle stawia czoła, musi stawić czoła jakiemuś złu, którego oczywiście nie może po prostu zakuć w kajdanki czy coś takiego. Film ma gęsty klimat, jest naprawdę fajny i do tego bawi się trochę z widzem, bo wiecie, przynajmniej ja jako męski widz trochę się identyfikuję z tym bohaterem, myślę, że mocniej niż zazwyczaj i ten koleś nagle jest trochę bezbronny wobec tego zła a potem się jeszcze okazuje, że to zło sięga trochę po jego malutką córeczkę. I ja już wcześniej czuję ten lęk, gdy wszystko toczy się wokół głównego bohatera, a gdy później, wkracza, gdy później wciąga się w to dziecko, to naprawdę no jest moc, jest czegoś przestraszyć. Polecam. I na koniec jeszcze sequel i prequel. Sequel czystki, właściwie noc oczyszczenia, The Purge Energy, czyli noc oczyszczenia 2 Anarchia, Film korzysta z tego, co dała jedynka, czyli z tego pomysłu, że w Ameryce do władzy doszli nowi politycy i zarządzili, że raz w roku można bez konsekwencji popełniać przestępstwo. Można zabijać, mordować, rabować, gwałcić, robić co się chce, o ile się nie używa broni cięższej niż jakieś tam karabiny maszynowe. I cóż, nie będzie żadnych konsekwencji, ale tylko raz w roku. I właśnie noc oczyszczenia, anarchia pokazuje nam cały ten setting i umieszcza w nim grupę bohaterów. Mamy historię samotnego mściciela, który ma za zamiar zemścić się za doznane krzywdy na kimś tam. historię dwójki osób z, takiego, z takiej klasy średniej, które przypadkiem znajdują się w centrum miasta w tę noc. I mamy dwójkę osób z klasy niższej wciągniętych siłą w tę noc. Te wątki się ze sobą splatają, przeplatają, Film jest też mocny, ciekawy, prowadzi do fajnego w zakończenia i naprawdę czerpie całymi garściami z tego samego pomysłu czystki. Polecam. I jeszcze jeden prequel Annabel Annabel czyli prequel do Conjuring, obecności Jamesa Wana. Ja się bardzo napaliłem na ten film, bo uwielbiam naznaczonego jedynkę, dwójkę i obecność Wana. Napaliłem się, a potem się dowiedziałem, że to nie łan to reżyseruje. Wkurzyłem się, nie poszedłem do kina i ogólnie nie chciałem tego oglądać, a potem dopiero zrozumiałem, że chwila może i Wan tego nie reżyseruje. Sprzedał jak gdyby prawa do części tych wątków z Conjuring, z obecności, ale jest producentem, nadal ma wpływ na ostateczny wygląd tego filmu. Obejrzałem, film to nie jest obecność, to bardziej naznaczony, nie jest wybitny, ale jest dobry, jak nie bardzo dobry. I potrafi naprawdę przestraszyć. To historia nawiedzonej lalki, która prześladuje pewną rodzinę. I mam tam chociażby taką scenę, gdy bohaterka zjeżdża do piwnicy, by odłożyć coś do jakiegoś tam boksu. Tam spotka demona, próbuje uciec windą, nie udaje się, ucieka klatką schodową. Ta scena, boż, nawet teraz mam ciarki na plecach, autentycznie przeraża. Jest ultra mocna, a że ja jeszcze oglądam filmy Grozy, zazwyczaj w nocy, po północy, na słuchawkach, samotnie, w ciemnym pokoju. No, świetna sprawa. Poza tym warto też polecić kino kingowe i około kingowe, czyli trzy ekranizacje Kinga, Dobre Małżeństwo, Mercy, Wielki Kierowca, trzy fajne filmy i także ekranizacje powieści Joe'ego Hilla, Rogi, o której wspominał też Rafał. Dobre, fajne kino. Omówiliśmy zresztą przystych czterech filmów w podcastach dla Radia SK. Odsyłam tam po szczegóły. Jeżeli chodzi o rzeczy, które mi się nie podobały, tego jest trochę mniej. I są to głównie produkcje także Z takich najnowszych, to no nie jest tak, że zupełnie to odradzam, ale do mnie to nie trafiło. Ouija, czy też diabelska plansza Ouija. No, mamy historię po prostu o, o tabliczce do wywoływania duchów. Ta historia niby nie jest taka zupełnie banalna i prosta, ale no jest trochę naciągana. Poza tym mam wrażenie, że to jest taki horror jednak bardziej dla młodzieży. Że targetem był widz tak do 20 roku życia. I chociaż film ma momenty, to niespecjalnie dobrze się na nim bawiłem. I drugi z takich nowych filmów, który też zresztą niedawno był w kinach, to As Above, So Below, jako w piekle, taki na ziemi. Tutaj też Początek jest całkiem klimatyczny, to jest takie połączenie Indiana Jonesa czy Tomb Raidera z kinem grozy i zaczyna się całkiem klimatycznie. Film rozgrywa się w scenerii paryskich katakumb, w których mamy masę kości, czaszek, tego typu rzeczy i wiecie, akcja rozgrywa się pod ziemią w tusznych wąskich korytarzach, jest klimat i bohaterka główna chce zdobyć kamień filozoficzny, który jest ukryty gdzieś w tych katakumbach. Zaczyna się, tak jak mówię, nieźle, ale z czasem jest coraz gorzej. Naprawdę są takie straszne absurdy, bohaterowie postępują nawet bardziej absurdalnie niż nastolatkowie w wielu teen slasherach sprzed lat. A film kończy się jeszcze happy endem i dlatego no, odradzam. A z takich filmów, na których naprawdę się zawiodłem i które szczerze odradzam, to z roku 2013 wstrzeż się klauna, Stitches. To jest antologia z motywem morderczego klauna w tle. A w teorii, super, nie dość, że antologie jeszcze mordercze klauny, spoko. W praktyce nie, nie, nie. Masa absurdów, głupot, zero jakiejś ciekawej akcji, trochę krwi, nijakie to wszystko. Drugi film też z 2013 House of Dust. Dom z kurzu czy z pyłu, nie wiem, nie ma polskiej dystrybucji na razie. House of Dust Grupa studentów natrafia na specyficzne znalezisko. Niestety film jest nudny i strasznie powolny i ma masę takich niepotrzebnych scen. Jest dziwnie zmontowany. Mamy akcję w akademiku w dużej mierze i bohaterowie biegają po korytarzach tego akademika czy tam do piwnicy, do pralni i kamera pokazuje nam każde takie przejście. I to trwa po kilkanaście sekund czasem. Oglądałem go ze znajomymi na takim mini-maratonie i się wynudziliśmy strasznie, a po wszystkim czekaliśmy na coś, na pizzę czy coś takiego. I dla jaj włączyliśmy go sobie jeszcze raz na podwójnym czy po przyspieszeniu i dopiero wtedy film zrobił się ciekawy i zabawny. A tak, no, nie polecam. Skoro jesteśmy już przy domach, to był jeszcze film The House of the Devil z 2009. Stylizowany na film Stary z lat, nie wiem, 70., może jeszcze starszy, może 80. -tych. i no i wygląda snago a przy tym jest strasznie słaby. Film o studentce, której brakuje kasy, więc zatrudnia się jako opiekunka do dziecka. Dostaje dziwnie wysoką stawkę, nie chce jej wziąć tej pracy. Potem w końcu bierze, no i wiecie, dom diabła, wiadomo co się może wydarzyć. Film też jest strasznie powolny, końcówka jest beznadziejna, nie ma tam jakiegoś wielkiego twistu. Nie polecam. I jeszcze nadrobiłem w sumie polecaną w wielu miejscach czarną komedię, horror z elementami komedii, Slider, Robale, film z 2006 roku. Tutaj zagrał między innymi Nathan Fillion, czyli znany nam kapitan Reynolds z Firefly. I film też do mnie nie trafił. Jest nudny, wiele się tam nie dzieje, a gdy już się zaczyna coś dziać, to jest tyle absurdów i głupot, że całość nie ma sensu. Nie polecam. Fuh. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o filmy. To może teraz, żebyście się już ze mną nie męczyli, to zadzwonię do kolejnego gościa. Może teraz zadzwonię do Łukasza z Góry. Zapewne znacie go z Radia SK, był przez długi czas stałym współprowadzącym. Wspierał bardzo mocno Mando. Ostatnio jest trochę mniej aktywny w Radiu SK, nagrywał m.in. audycję z Góry Kombinaty też w kilku innych miejscach się udzielał, a ostatnio pracuje też nad kanałem na YouTube. I w sumie to może nam też o nim coś opowie przy okazji. A teraz już nie przedłużając, zadzwońmy do Łukasza i sprawdźmy co ma do powiedzenia. coś nie odbiega? Dziwne. No i skoro nie wyszło ze Skype'em, to może spróbujemy na telefon? Dobra, łączymy się ze he, Greetings, this is Igor. If you have an extra brain, you could spare, my master would appreciate it. Leave a message and let us know. No i lipa, skóra też coś nie odbiega. W takim razie może. Cóż może połączymy się z kolejnym gościem. Może zadzwonimy do Jackego. Michał Jakowicz Jerry, znacie go już, bo był u nas w nawiązanym podcastie nie raz więc po prostu zadzwońmy i zobaczmy, co nam powie o minionym roku. Cześć. Cześć, cześć Szymas. Witam Cię ponownie w nawiedzonym podcaście. Witam Cię i dzięki za zaproszenie po raz kolejny. Cała przyjemność po naszej stronie. Słuchaj, wiemy, co mamy dzisiaj do omówienia, więc nie przedłużając... Powiedz nam po prostu, proszę, jak podsumowałbyś ten ubiegły rok, 2014, jeżeli chodzi o grozę? Czy jest coś, co ci zapadło w pamięć, coś, co twoim zdaniem warto jakoś podkreślić, jakiś konkretny tytuł, wydarzenie, cokolwiek? Ja powiem ci na wstępie tak, że ja nie do końca się czuję uprawniony do tego rodzaju podsumowań i ja takich podsumowań unikam jak ognia, dlatego że ja zasadniczo jestem zawsze dosyć mało na bieżąco. W tym sensie, że dzieje się zawsze tyle różnych rzeczy, a szczególnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę taką szeroko pojętą popkulturę, czyli, wiesz, jeżeli byśmy mieli wziąć komiksy, książki, filmy yy, itd. To z mojej strony zawsze pozostaje problem tego, że czas jest ograniczony i, i mówię, nie zawsze z tymi nowościami jestem na bieżąco. Natomiast jeżeli miałbym jakoś ocenić ten miniony rok, to też jak zacząłem o tym myśleć, stwierdziłem, że chyba on nie był jakiś specjalnie bogaty w jakieś takie epokowe wydarzenia, bo mam wrażenie, że tak nie do końca wiele mi się w tej głowie kołacze, jeżeli chodzi o grozę w 2014 roku. Z rzeczy przynajmniej takich, które ja myślę, że za parę lat będą jakoś tam dyskutowane i, i lepiej, w, intensywniej wspomniane. No ale podsumowanie, rządzi się swoimi prawami, coś trzeba wymyśleć. Jak o tym dumałem, to, to chyba taką najciekawszą rzeczą z mojego punktu widzenia jest... Taki powrót do klasycznego world fiction, klasycznego, czyli takiego kojarzonego gdzieś tam z Lovecraftem i, i, i z magazynem Weird Tales. I to zaczęło się tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o świat i też o nasz kraj, gdzieś tam na początku roku, kiedy pojawił się detektyw. Trochę dziwne pewnie dla niektórych będzie, że ja mówię o serialu, który z horrorem teoretycznie nie ma niewiele wspólnego, ale ja akurat jestem zdania, że jeżeli się spojrzy na detektywa, to on pod pewnymi względami jest lepszym horrorem niż większość horrorów, które w ostatnim czasie wyszły. To po pierwsze. Po drugie, tam właśnie jest bardzo dużo takiego klimatu world fiction, który, który jest mi bliski i który ja lubię. I można powiedzieć, że Detektyw spowodował jakiś taki pewien nawrót tego rodzaju klimatów i pojawiło się w sumie dosyć dużo rzeczy w tym roku ciekawych. Nawet jeżeli niekoniecznie były to rzeczy premierowe, to były na przykład rzeczy premierowe w Polsce. Bo jako bezpośredni skutek popularności serialu Detektyw wydawnictwo CNT wznowiło, wznowiło w zasadzie chyba po raz pierwszy wydało w Polsce Opowiadania Chambersa, które no, przewijały się gdzieś tam w serialu, opowiadania zatytułowane, czy zbiorek opowiada zatytułowany Król w żółci. Ja jestem w trakcie lektury właśnie tego zbioru, mniej więcej w połowie jestem po lekturze całego tego cyklu właśnie o królów w żółci. No i to jest bardzo fajna rzecz i to już jest dla mnie też kolejny, kolejny taki punkcik dla detektywa, że, że chociażby spowodował to, że tak fajny zbiór u nas się ukazał, ale też pojawiło się w, u nas trochę rzeczy takich zupełnie premierowych, bo pojawił się bardzo ciekawy zbiór, chyba debiutancki na tyle, na ile ja się orientuję, Wojtka Guni zatytułowany Powrót i to jest też zbiór, który jest bardzo mocno w klimacie world fiction, pojawiło się premierowo coś, co było zapowiadane od lat ja już myślałem w którymś momencie, szczerze mówiąc, że, że się tego nie doczekamy, Ligotty. a pojawił się w końcu Ligotti z Teatro Grotesco, tak. co zasługuje na uwagę, no bo od, o wydaniu tego no już absolutnego klasyka właśnie też tej literatury world fiction mówiło się od lat i to było cały czas przesuwane, przesuwane i w końcu się udało. Wydanie zresztą absolutnie znakomite, bo to rzadko tak ładnie się książki wydane widzi. Natomiast trochę się zastanawiam, czy to jest kwestia, nie wiem, jakiegoś małego zainteresowania, choć nie podejrzewam, bo ja znam mnóstwo ludzi, którzy sobie ostrzyło na tą książkę zęby od dawna, ale tam był jakiś śmiesznie mały nakłyt chyba rzędu 500 sztuk, jeżeli ja dobrze pamiętam, czy coś w ten deseń. Dokładnie tak. Zresztą przecież nawet my sami zamówiliśmy tę książkę jakoś. Chyba tego samego dnia nawet, kiedy ogłoszono, że zostanie wydana, bo ten nakład strasznie szybko też schodził. Nawet nie wiem, czy jeszcze można ją dostać. Dokładnie, dokładnie tak. Ale World Fiction zagościło też chociażby na przykład w grach komputerowych, bo Adrian Chmielarz i jego studio The Astronauts wydało grę w Vanishing Ethan Carter, które też bardzo, bardzo mocno czerpie gdzieś tam z tego klimatu. Więc... No mówię, nie wiem na ile to jest kwestia samego detektywa, który gdzieś tam no, pozwolił tej literaturze i, i, i temu klimatowi gdzieś tam powrócić do takiego głównego nurtu, ale wydaje mi się, że chyba to jest jego główna zasługa i widać, że naprawdę sporo się dzieje. Zresztą jakbym miał wymieniać, to, to nawet u nas było tego więcej, bo chociażby to już, aż się nie chce wierzyć, ale to no, już blisko rok temu zostało wydane też coś, coś co jest gratką dla, dla miłośników właśnie tego rodzaju klimatów, czyli listy w Lovecrafta, które też było wydane bardzo ładnie, w, też w bardzo jakimś tam ograniczonym nakładzie, więc, więc widać, że takie rzeczy się pojawiają i mam nadzieję, że ten przyszły rok zaowocuje kolejnymi ciekawymi elementami właśnie z tego worka. Ogólnie mam wrażenie, że sporo Lovecrafta się pojawiło też w tym roku na rynku, bo CNT też wydało jeszcze jeden tomik. Aha, i tak, tak, tak, W poszukiwaniu nieznanego kadat chyba, jeżeli ja dobrze pamiętam. Faktycznie. Tak. I jeszcze Koszmar Dunwich został wznowiony w twardej oprawie, na pewno w tym roku. Miękka chyba była jeszcze na koniec poprzedniego. Ale no trochę tego było. I jeżeli mam być szczery, to ja niestety jeszcze detektywa nie nadrobiłem. Zacząłem, ale chciałem do tego podejść tak na raz, na spokojnie i tak przeżyć to, że tak to ujmę. A jakoś nie było na razie okazji. I teraz tak się zacząłem zastanawiać, bo Króla w Żółci też nabyłem. I nie wiem, myślisz, że warto by na przykład przeczytać może Króla w przed Sansem? No ja już jestem po właśnie lekturze tych opowiadań, które gdzieś tam się przywijały no teoretycznie w detektywie. I paradoksalnie powiem ci szczerze, że chyba nie jest to konieczne. Dlatego, że to, cały ten motyw u Chambersa i, i to, to, co się jest spół, jakby takie... O, poczekaj... To, co jest jakby wspólne i dla serialu, i dla tych opowiadań Chambersa jest bardzo mocno niedookreślone. Ja bym Ci nie chciał tutaj wiesz, spoilerować pewnych rzeczy, które są w, są w serialu, natomiast y, y, tam jest to wszystko rozgrywane takimi dużymi niedopowiedzeniami i u Chambersa, tak jak właśnie w takim zupełnie klasycznym world fiction jest bardzo podobnie. W tym sensie pojawiają się jakieś y, tam motywy tajemnicza księga, jakieś niewyjaśnione wizje, natomiast to jest bardzo, bardzo mocno niedookreślone, niewyjaśnione i mi się wydaje, że to jest absolutnie niekonieczne, żeby, żeby znać te opowiadania i żeby czerpać jakąś dodatkową przyjemność, bo ja nie ukrywam, że się zastanawiałem właśnie, czy to, czy to nie, nie jest tak na przykład, że jak się zna te opowiadania, czy to się gdzieś tam coś dodatkowego wyłapie. I, I myślę, że nie, myślę, że po prostu znając te opowiadania, to zareagujesz, jak usłyszysz na przykład, nie wiem, określoną nazwę, czy, czy określoną rzecz, którą bohaterowie wymienią, to ci się zaświeci lampka, o, znam, było właśnie u Chambersa, natomiast, no mówię, myślę, że to przyjemności z oglądania serialu ani nie zwiększy, ani nie zmniejszy, jeżeli kolejność sobie wybierzesz tam dowolną, że się tak wyrażę. Okej, okay, to no, dobrze wiedzieć, tak? Bo właśnie też na tym zastanawiałem. I jest jeszcze druga sprawa. Mówiłeś o powrocie Guni i szczerze mówiąc, dopiero gdy wrzuciłeś fotkę książki na swojego fanpage'a, dowiedziałem się w ogóle o tym autorze i o tej książce. Nie wiem, zapoznałeś się już może z nią? Nie, właśnie ja teraz w trakcie tego urlopu mam zamiar nadrobić tą książkę również. Natomiast no, ja zakładam po bardzo, bardzo pochlebnych chlebnych recenzjach zewsząd, że to, że to jest dobra książka. I ja powiem Ci szczerze, że mnie też jakby zaskoczyło trochę zamieszanie wokół tego autora, bo, no to mówię, to jest debiutant, jest znany głównie ze swojego autorskiego bloga Labirint z liści oraz z prac, w których brał udział, jeżeli chodzi o tłumaczenie teatru Grotesco Ligotiego i gdzieś tam, ja już o nim wcześniej słyszałem właśnie przy okazji tego jego bloga, bo on tam też publikował jakieś swoje opowiadania czy teksty i zbiorek się ukazał chyba tak dosyć nagle i ku wielkiemu zaskoczeniu chyba wszystkich no ja naprawdę nie widziałem złego słowa na, na temat tego zbiorku a wszyscy właśnie się zachwycają że udało się temu autorowi wykreować tak znakomity klimat na kartach tego zbioru opowiadań który podobno jest właśnie bardzo równy bardzo nawiązuje właśnie do takiej klasyki world fiction także ja mówię ostrzę sobie na niego zęby i, i tak jak wspomniałem mówię jestem w tej chwili już za połową y, króla wrzuci i Ko Gunia jest jakby kolejny na liście do, do przeczytania jeszcze w trakcie tych najbliższych dni także, także mam nadzieję że zanim się podcast może ukaże to już będę mógł coś więcej powiedzieć to najwyżej się wypowiem w komentarzach dodatkowo Okej, okay, super jakby co to czekamy no to dobra, mamy object fiction, nie wiem, jest jeszcze coś, co jakoś tam... Tak, dwie rzeczy są godne odnotowania, po pierwsze to, że jeżeli chodzi o horror filmowy, z którym no mówię, ja mam zawsze duży problem, bo tego z jednej strony powstaje dużo, natomiast z drugiej strony mam wrażenie, że chyba powstaje niewiele takiego czegoś naprawdę dobrego. Wiesz, jest dużo tych odcinania kuponów, jak chociażby chyba największy tegoroczny taki hit mainstreamowy, że się tak wyrażę, czyli Annabel, który jest prostym odcinaniem kuponów od sukcesu obecności. Jakoś nie było akurat chyba w tym roku, jeżeli dobrze pamiętam, kolejnych części tych takich tasiemców, które się teraz cały czas rozgrywają, czyli Paranormal Activity, E, chyba nie było, jeżeli mnie pamięć nie myli e, i jakoś tak mówię, głośnych filmów nie było natomiast, co ciekawe e, jakoś gdzieś tam poza tym mainstreamem dzieje się dużo dobrego właśnie jeżeli chodzi o horror bo mm, było kilka horrorów, za którymi stoją debiutanci i które zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie po pierwsze Babaduk, o którym wy wspominaliście z Mando w jednym z wcześniejszych podcastów. Ja go niedawno nadrobiłem no i to jest kapitalny horror moim zdaniem. I to też jak gdzieś tam widziałem, że ludzie się zastanawiają, że to jest aż zadziwiające, że, że tak sprawna i tak przemyślana produkcja wyszła spod ręki debiutanta. Ja tam mam do niej jakieś drobne uwagi, bo nie do końca wiem, co się tam wydarzyło w tej końcówce, szczerze mówiąc i jakoś nie do końca jestem w stanie sobie to w głowie poukładać. Natomiast tak czy siak, film świetny. Podobnie o, o, rozmawialiśmy o e, zombievers, czyli ząbrach <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Maria, Bobrach zombie, w, chyba w zeszłym tygodniu, bodajże, o tym tak. żeśmy rozmawiali i Wiesz, to, to będzie śmieszne pewnie dla niektórych, że ja wymieniam film tego rodzaju jako jakąś tam jedną z najjaśniejszych gwiazd, jeżeli chodzi o grozę w minionym roku. No ale tak było. No, to jest kapitalny film moim zdaniem i przede wszystkim patrząc z punktu widzenia tego, że to są że za tym filmem stoją właśnie też debiutanci no to moim zdaniem to może nam nieźle wróżyć na przyszłość bo ja podejrzewam, że po sukcesie tego filmu oni zaczną robić jakieś kolejne dzieła a patrząc na to jak dużo mają ciekawych pomysłów co było widać już właśnie po tym ich debiutanckim filmie i jak sprawni są warsztatowo no to, to ja myślę, że to możemy zobaczyć coś ciekawego spod ich ręki wkrótce też wspominałem gdzieś tam ci poza podcastem The Town That Dreaded Sundown, jeżeli dobrze pamiętam tytuł. Horror, o którym ja do niedawna niewiele co słyszałem. Taki nie to sequel, ni to remake filmu z lat 70., za którym stoi Ryan Murphy i ludzie, jego współpracownicy z Gli z American Horror Story. I ja powiem Ci szczerze, ja obejrzałem ten film i byłem wręcz zachwycony, jak, jak udało się zrobić sprawny slasher, jeden z najlepszych slasherów naprawdę na, na pewno ostatnich lat. A też tak jak się spojrzy na, na listę płac, to, to stoją właśnie za nim tak na dobrą sprawę debiutanci, bo, bo żaden z tych ludzi, którzy czy byli na stołku reżyserskim, czy odpowiadali za scenariusz, nie ma jakiejś wielkiej kariery za sobą, więc dla mnie to jest dosyć interesujące, że właśnie poza tym mainstreamem pojawiają się produkcje naprawdę ciekawe, z pomysłami, z fajnie wykonane, Zresztą wiesz, no, żeby zrobić taki segue już do, do swojej trzeciej części, to chociażby na przykład taki film Mercy, o którym żeśmy rozmawiali w Radiu S.K. No to jest też przykład na podobne, na podobne kino. Żadne wybitne kino, natomiast bardzo sprawnie zrealizowana produkcja z niskim budżetem, ale przemyślana, nieźle jakby grająca schematami i, i wiesz... i i widać, że można, że można niekoniecznie robić tylko kolejną 50 kontynuację znanego jakiegoś tam hitu i odgrzewać stare kotlety, tylko widać, że można robić ciekawe filmy, nawet jeżeli to mówię, nie są jakieś tam dzieła wiekopomne, o których za 20 lat będziemy dyskutować i wspominać, no to, to ja naprawdę na każdym z tych filmów bawiłem się bardzo dobrze, a wspominam o Merci jako o takim swoistym segwayu, bo to jest też godne uwagi, że King powrócił do horroru. Bardzo dobre przebudzenie, w mojej ocenie, które, które naprawdę stanowi taki mocny powrót do horroru. No, wiem, że jesteś w trakcie lektury, więc, więc wkrótce mam nadzieję, że się o tym sam przekonasz. Właśnie gdy o tym czytam, tak, że to jest taka prawdziwa groza i teraz gdy ty o tym mówisz, jestem teraz tak, ja wiem, w czterech piątych książki, bo jestem około 400 strony na 535 no niecałe cztery piąte i szczerze mówiąc z tej grozy do tej pory tam wiele nie było książka jest niezła, czyta się ją dobrze już Ci wspominałem tak prywatnie ja bardzo rzadko zarywam noc nad książkami, ja ogólnie wolno czytam i jeżeli już zarywam noc nad książką, to raczej nad jakąś książką nie wiem, naukową, bo mam deadline na studiach po prostu, czy muszę artykuł napisać czy coś, ale tak dla siebie czytam raczej w wolnym czasie jakimiś małymi kawałkami tutaj mnie to wciągnęło no kawał fajnej powieści ale właśnie tej grozy jakoś nie widzę jeszcze Moim zdaniem ją zobaczyć, okay. ale, ale to też nie, nie ma co ukrywać, że Przebudzenie mam bardzo mieszane recenzje, bo nie, nie wiem, czy widziałaś chociażby dzisiaj Agnieszka Brodzik z Karpenoktem, wrzu wrzuciła na czy czytam Horrory, Nie jestem chory. Zbiór trzech recenzji Przebudzenia, w tym moją recenzję, i te recenzje są skrajnie różne w swojej ocenie książki, i to od takiej recenzji bardzo, bardzo pochwalnej do recenzji, która na przykład zakończenie, które w mojej ocenie jest tym najmocniejszym punktem tej powieści traktuje jako, jako totalnie, za przeproszeniem, z dupy i, i, i psujące, psujące cał, cały klimat tej powieści. Więc no, ciekawe, ciekawe mnie, jak ty odbierzesz tą książkę. Moim zdaniem to na pewno jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie Kingowi zdarzyło się wydać w ostatnich latach, bo ja Powiem Ci szczerze, że ani doktor Sen ani Joyland jakoś mnie specjalnie nie porwały. Pan Mercedes, no wiadomo, I, i tak na dobrą sprawę mówię, to przebudzenie. Ja miałem dosyć spore oczekiwania, bo ja lubię horror religijny, i, i dla mnie to jest zawsze dodatkowy jakiś tam dodatkowa rzecz, która podbija oczekiwania no i się nie zawiodłem, a to już też o czym świadczy ale wspominam o Kingu, bo, bo w ogóle też tak, no rozmawialiśmy w Radiu SK dużo w tym roku o Kingowych premierach, bo też dużo się działo i właśnie to, to też jest jakoś tam interesujące, że po okresie, no posłuchy to bym nie powiedział, bo to King jednak wydaje regularnie książki jakieś regularnie się pojawiają nowe rzeczy ale mam wrażenie, że ten poziom w tym roku rzeczy związanych z Kingiem był zadziwiająco dobry bo w zasadzie i wszystkie te ekranizacje, które wyszły, były na dobrym poziomie i nawet przy wszystkich wadach pana Mercedesa, to wydaje mi się, że gdzieś tam średnio licząc to tegoroczne powieści, czyli właśnie pan Mercedes i Przebudzenie wypadają lepiej niż zeszłoroczny duet chociażby, czyli dr. Sonny Joyland. I to jest jakoś dla mnie interesujące, bo ciekawi mnie na ile to jest tak, że King zrobił sobie tylko taki chwilowy powrót do horroru, a teraz będzie trzepał serię z bohaterami pana Mercedesa przez najbliższe lata i ewentualnie wydawał jakieś zbior opowiadań, tak jak no, wygląda przyszły rok na razie. Nie, czy, czy wiesz, czy gdzieś tam to się pojawi no a poza tym też widząc, widząc po tych ekranizacjach i po zapowiedziach, no jest pewna szansa na to, że doczekamy się znowu takiej jakiejś fali naprawdę dobrych ekranizacji i dobrych ekranizacji też horrorów, co, co jest ważne, no bo tutaj o grozie mówimy a też no nie ma co się czarować, że King ostatnie lata to już jest bardziej taka powieść obyczajowa, czasami z jakimś tam elementem nadprzyrodzonym czy z jakimś tam dreszczykiem, ale, ale tego horroru już było tutaj jak na lekarstwo. No ja szłam też za to kciuki, bo dobrej grozy nigdy dość i rzeczywiście tak mówiłeś, tak nie chciałem się wtrącać, bo aż nawet Pani się tego słuchało, rzeczywiście z trochę tych filmów teraz wyszło i te niskobudżetowe filmy grozy czy filmy debiutujących reżyserów, twórców, scenarzystów wypadły naprawdę nieźle, ale wiesz co dla mnie nawet ten mainstream nie był taki zły. Anabel to taki kolejny naznaczony, ale pomimo wszystko jako właśnie taki straszak z czymś nawiedzonym w tle dla mnie sprawdził się całkiem nieźle. Jeszcze z, z sequeli była druga część noc Oczyszczenia, też całkiem niezła. Sporo zmian w stosunku do pierwszej części, ale wszystko na poziomie i w sumie ogólnie wydaje mi się, że ten rok wcale nie był taki zły. Mi nawet nie chodziło o to, że on był zły, i ja bym nie chciał też zabrzmieć jako wiesz, taki krytyk tego mainstreamowego kina, bo, bo ja wiele tych filmów lubię, tylko mi bardziej chodzi o to, że jak się spojrzy na, na to, co się dzieje w takim mainstreamowym kinie grozy, to ja mam wrażenie, że tu jest po prostu dosyć duża stagnacja, że to tak jak właśnie powiedziałaś o Anabel, taki kolejny naznaczony. No i to tak na dobrą sprawę zobacz, jak się spojrzy na, na te ostatnie lata, to właśnie takich klonów naznaczonego, y, czy klonów obecności to mieliśmy bez liku. Y, I wiesz, i to, to są produkcje bardzo często na dobrym poziomie, bo to nie chodzi o to, że one są jakieś źle zrealizowane, czy, czy wiesz, czy, czy, czy, czy cokolwiek innego. Natomiast no, chodzi o to, że ja bym sobie życzył, żeby oprócz tych właśnie kontynuacji, które ja tam też bardzo często lubię, jeżeli jest dobra kontynuacja, to wiesz, to zawsze chętnie przyjmę, nawet remake chętnie przyjmę, jeżeli jest dobry, ale życzyłbym sobie, żeby też powstawało jakoś więcej nowych rzeczy zawsze jednak dla mnie taki, taka nowość to jest coś, coś interesującego ja, ja wiesz, ja lubię ghost, ghost story i, i takich horrorów a la Annabelle na przykład to ja mogę oglądać kilka rocznie i się będę na nich dobrze bawił nie? ale to, to nie będą filmy, o których się będzie za parę lat mówiło i myślę, że to są takie horrory, które wiesz gdzieś tam zostaną zapomniane i, i, i tyle, przyszły, poszły i, i, I można powiedzieć, że mówię, tyle w temacie. Nie no, oczywiście z tym się w pełni zgadzam. Oby gatunek rozwijał się dalej, oby powstawały nowe rzeczy. Jestem w pełni za. No i co, Jerry? Nie wiem, masz coś jeszcze do dodania, czy...? Nie, no w, w zasadzie chyba z mojej strony to by było na tyle. Mówię, nie, nie był to, mam wrażenie, jakiś taki specjalnie obfity w jakieś wykopomne wydarzenia rok, ale... Też było sporo interesujących rzeczy i myślę, że jeżeli ktoś grozę lubi w różnych postaciach, to, to na pewno coś tam dla siebie znajdzie. Mówię, mam świadomość, że wielu rzeczy, o wielu rzeczach pewnie nie powiedziałem, może pozostali rozmówcy coś dopowiedzą. O, na przykład zapomniałem, że wiem o czym zapomniałem. Lokentki się w tym roku skończył chociażby, ale to może Mando coś o tym powie więcej. I mówię, pewnie wiele rzeczy mi uciekło. Ale z mojej strony to chyba było na tyle. Także dzięki, dzięki Szymas za zaproszenie. To ja dziękuję i cóż, no, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Do usłyszenia, hej. Trzymaj się, cześć. Trzecia rozmowa z gościem za nami. I teraz wiecie, magia podcastingu. Dopiero co się rozłączyliśmy, a Szymas skończył czytać Przebudzenie. I powiem wam, że... Cóż, Jerry miał rację, książka zaczyna straszyć. Niedługo zresztą po tym miejscu, w którym przerwałem lekturę ostatnim razem, przy czym to nie jest groza, z którą przynajmniej ja ostatnio kojarzyłem Kinga, to nie jest groza taka dynamiczna, to nie jest potwór, to nie jest nic paranormalnego, a raczej groza kosmiczna. Jakby to ujął zapewne Lovecraft i zresztą taka właśnie w stylu Lovecrafta. Przebudzenie kończy się naprawdę klimatycznie i nie tyle strasz jakąś konkretną sceną, co tak przeraża dojmująco, przygnębia, pokazuje nam dość smutną wizję pewnych zjawisk i potem jeszcze ostatni rozdział podkreśla to wszystko. Od ciebie polecam, może coś więcej powiem w którymś z przeszłych podcastów, a teraz zainteresowanych szczegółami odsyłam do Radia SK. Podlinkuję ten odcinek i wszystkie inne, o których wspominam, jak już mówię, pod audycją, bo tam już mandos Jerry omówili tę książkę, i mniej więcej zgadzam się z ich recenzją, więc możecie po nią sięgnąć. To tyle właśnie w kwestii przebudzenia i jeszcze <gry> Claudia wspominała o Johnnym Depie, który zagrał w Task. Wcześniej też pisał mi o tym właśnie chyba Jerry. Dlatego teraz o tym mówię, przypomniało mi się. I tak czytałem właśnie deb w Task. No gdzie tam pewnie jakaś epizodyczna rola? No nie zauważyłem, trudno. Ale teraz postanowiłem to szybko sprawdzić. I rzeczywiście, co trzyma z geniusz, deb gra praktycznie pierwszoplanową postać z drugiej połowy filmu. Detektywa, która prowadzi śledztwo w sprawie tego głównego psychopaty i zaginięcia naszego podcastera. Ale jest tak ucharakteryzowany, i do tego ta postać tak mnie wkurzała i tak mi psuła klimat, że w ogóle go nie poznałem. I to chyba wszystko, co mam do powiedzenia w ramach uzupełnienia, więc może połączymy się z kolejnym gościem i tym razem będzie to Mando. Mando też dobrze znacie, Hubert Spandowski, Radio SK. u nas był już kilka razy. Nie traćmy dłużej czasu, dzwonimy. Abonent jest czasowo niedostępny. Proszę zadzwonić później. The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later. Abonent jest czasowo niedostępny. Proszę zadzwonić później. Kurczę, no i trochę lipa wyszła, bo Mando niestety też nie odbiega. No trudno, pewnie coś mu wypadło. Jakoś sobie musimy poradzić bez tego, w każdym razie... No, muszę powiedzieć tylko tyle, że to nie jest tak, że to są takie podcastowe jaja. Naprawdę próbuję się skontaktować z Mando od jakiegoś czasu. Jest piątek, 2 stycznia, godzina 23.30. Dosłownie chwilę temu wskazówka przesunęła się na 31. Więc już dość późna godzina, biorąc pod uwagę to, że mam jeszcze trochę montażu przed sobą, to pewnie i tak będę się nad tym siedział. Nad tym dziesiątym odcinkiem, do późna. Właśnie to do wczesnego rana, żeby to wszystko miało ręce i nogi, no ale cóż, trudno. Takie jest życie podcastera. Załóżmy, że ten rok jest już podsumowany, trochę rzeczy poleciliśmy, trochę rzeczy odradziliśmy, a teraz przejdźmy sobie na spokojnie do tej części ostatniej, do takich podsumowań pod kątem samego tworzenia serwisu, podcastu, bloga. Wiecie, ja nie chcę, żeby to wyszło tak, że jestem jakimś malkontentem, ale troszkę sobie ponarzekam. I nie traktujcie tego jako Boże, jaki ten przemas pokrzywdzony, Jezu, jak on cierpi, montując ten podcast i w ogóle. Nie, tylko po prostu chcę opowiedzieć o kilku rzeczach, abyście. aby niektórzy z Was uświadomili sobie, że to nie jest takich obszup i docenili pracę ogólnie wszystkich podcasterów a nawet youtuberów, którzy montują jakiś materiał wideo z komentarzem, bo to naprawdę... No ja sam sobie z tego nie zdawałem sprawy do końca. Nawet gdy już nagrywałem pewne podcasty, czy to wstawki dla Mando, dla Radia SK, czy to pojedyncze własne audycje dla karpiowego podcastu, kombinatu, czy właśnie dla Radia SK, no było nad tym sporo pracy, ale wiecie, robiłem to po prostu, gdy miałem czas, czy tam raz na jakiś czas, gdy wyskoczył jakiś fajny temat, a teraz fakt, że chcę publikować regularnie co sobotę o 10, no dopiero teraz dało mi to w kość. I tak zastanawialiście się czasem, ile zajmuje czasu zmontowanie jakiegoś podcastu, nie wiem, 10-minutowego, półgodzinnego, godzinnego? Powiem Wam, że raz zajawkę, która miała półtorej minuty, montowałem przez prawie 3 godziny. Tak, na serio, sam byłem w szoku, ale tak to czasem wygląda. Tak dla, w ramach eksperymentu i dla własnej wiedzy spisałem sobie raz, ile zajmuje cały proces stworzenia podcastu od pomysłu do postu na blogu i to w przypadku audycji świątecznej na NecropolitanBlogspot.com. Wiecie, ten nawiedzony podcast o horrorach świątecznych nagrany z Mando i Jerem, oto statystyki. Dotarcie do filmów, pobranie ich, ściągnięcie napisów, 30 minut. Obejrzenie ich, zrobienie notatek, takich wstępnych w czasie seansu, 5,5 godziny. Późniejszy research, 2,5 godziny. Ściągnięcie różnych dźwięków i przekonwertowanie ich na odpowiedni format, 3 godziny. Zrobienie sobie notatek pod podcast, 2,5 godziny. Rozmowy na zasadzie, jak to nagramy, w jakiej kolejności, etc., takie wstępne dwie godziny, samo nagranie półtorej godziny, montaż wstępny, czyli nakładanie na siebie ścieżek i wycinanie segmentów zupełnie do wyrzucenia. Tym zajął się akurat Mando. Zakładam, że też zeszły mu na to, ja wiem, 4 godziny, może trochę więcej. Później montaż dodatkowy, czyli dodanie intro, outro, zajawki, wszystkich dźwięków. Dodatkowych ozdobników, wycięcie jeszcze kilku e, Y, etc. Trochę ponad 5 godzin. I później przygotowanie grafiki i postu 30 minut. Razem, jeżeli liczyć tylko to, czym ja się wtedy zająłem, 23 godziny. 23 godziny, to nie są żarty. Jeżeli robiłbym ten montaż wstępny także osobiście, no to by wyszło, nie wiem, 26 godzin, 7, Ponad doba. Rozumiecie to? Masa czasu. Tego też się nie czuje, gdy się pracuje, bo wiecie, oglądacie jednego dnia, robicie research drugiego, czy tam gdzieś w pracy na przerwie, czy na uczelni, etc. Potem wieczorem znowu siadacie, nagrywacie, kolejnego wieczora montujecie i tego tak mocno nie czuć, ale no w skali tygodnia to jest jednak dużo, prawie doba. W skali miesiąca, nie wiem, 4-5 całych dni, 24 godziny, Licząc po 8 dni pracy, no to razy 3 już wychodzi. No to 3 dni pracy w tygodniu na podcast, no, można oszaleć. Wolę nawet nie myśleć, ile w sumie czasu zajęło mi przygotowanie tego, czego teraz słuchacie. Po prostu niech to zostanie wiedzą najemną, bo no to jakaś pewnie przerażająca liczba by wyszła. Ale do czego zmierzam? Po pierwsze, na no to trzeba dużo czasu i zaangażowania. Po drugie, czasem przychodzi jakiś kryzys. Wiecie, po prostu czasem wam się nie chce. Nie macie ochoty, siły, chcecie zrobić coś innego. Czasem coś wypada. Może to być coś banalnego, nie wiem, impreza u znajomych, a może być coś ważnego. Mnie raz wypadła taka, no poważna, osobista sprawa i też nagle miałem kilka dni z życia, żeby zająć się tą sprawą i już też myślałem, że się nie uda, ale jakoś tam z pomocą chłopaków tak przesunęliśmy termin nagrania, potem Mando pomógł z tym wstępnym montażem, zresztą Mando kilka razy pomagał. Wielkie dzięki Mando! I jakoś się udało. Raz też nikt tego pewnie nie zauważył, ale podcast nie był wrzucony o 10, a o 11 i antydatowany na 10, było po prostu jakoś nad ranem, nie wiem, o 5, 6, gdy kończyłem montować, w mi miejsca na dysku. Te podcasty strasznie dużo zajmują, na przykład to, czego teraz słuchacie, do tej pory te wszystkie dźwięki zajmują już ponad 10 GB na dysku. I właśnie wtedy jakoś miałem mało miejsca na dysku. Kończyłem montować, brakło miejsca, z się zamknęło, komputer zwariował. Musiałem zrestartować lapka i taki, wiecie, załamany, padnięty rzuciłem się na chwilę na łóżko. Jak sobie myślę, Boże, będę to montował do rana i właśnie myśląc o tym wydarzeniu też i ogólnie o montowaniu do rana nagrałem tę ostatnią zajawkę. Już poranne, bijąc dzwony, podcast wciąż niedokończony. I wtedy zamknąłem na sekundę oczy, otworzyłem je, i było, nie wiem, trzy godziny później, coś takiego. W każdym razie nie zdążyłem nadrobić tych strat do dziesiątej i w końcu podcast powstał z drobnym opóźnieniem, ale powstał. W każdym razie no bywało ciężko i czasem naprawdę myślałem sobie, kurde, może by jednak sobie odpuścić, zrobić przerwę czy coś. No nie dam rady tak nawalać co tydzień, tyle czasu spędzać nad tym montażem, etc., i nawet myślałem o tym, żeby Was trochę nie postraszyć, albo i na serio powiedzieć, że sorry, znaczy sorry, dziesiąty odcinek, idealny moment, by zrobić sobie przerwę, by odejść z podniesioną głową, pewnie kiedyś wrócę, ale na razie, no przykro mi, do usłyszenia kiedyś tam. Ale nie, jest 10 odcinków, takich w sumie nawet całkiem niezłych, jestem zadowolony z tego, co tutaj powstało, i myślę sobie, że będę nagrywał dalej. Mam właśnie takie postanowienie, z jednej strony ciągnąć to dalej, i nagrywać regularnie co tydzień jeden podcast, ale przy tym muszę trochę zluzować. Tak mówiąc bardzo kolokwialnie, trzeba wziąć maść na ból sami wiecie czego, zluzować poślady, po prostu iść dalej. Są takie chwile, kiedy musisz być w pełnej formie. Nie pozwól wtedy, by nagły ból pokrzyżował Twoje plany. Ja mam taką tendencję do przejmowania się tym, co robię, do takiego perfekcjonizmu, wiecie, wielkie ambicje, czasem przerost formy nad treścią, czasem przerost treści nad formą. Ogólnie jak coś robię, to chcę to zrobić w miarę dobrze i przykładowo to się odbija na montażu, bo potem ja nie mogę sobie po prostu przesłuchać naszej rozmowy, nawet tych rozmów, które się tutaj pojawiły i wyciąć takich metakomentarzy, nie wiem, na przykład gdy nam siada internet, czy psuje się sprzęt, czy coś tam właśnie wybucha mi za oknem, no to trzeba po prostu wyciąć ten fragment, i zostawić całą resztę, to ja przesłuchuję wszystko, sekunda po sekundzie, wycinam wszystkie e, y, mleśnięcia, kaszelnięcia. Normalnie się na to nie zwraca uwagi, bo jak rozmawiacie z innymi ludźmi, no to też oni mlaskają kaszną, wsząkają, coś tam, powtarzają się, robią e, y i to jest normalne. Ale jak odsłuchuję to w Audacity, i widzę na fali dźwięku nagle właśnie takie mlaśnięcie, czy głośny wdech, wydech, e, y. Nie mogę tego zostawić, po prostu nie widzę to i wiecie, znikaj, zaznacz, delay nie macie A to zajmuje masę czasu, bo wtedy takie półgodzinne nagranie odsłuchuje się i montuje nie godzinę, a właśnie 3, 4, 5. I właśnie po pierwsze z tym muszę trochę zluzować. Już jest coraz lepiej, bo początkowo wycinałem wszystko absolutnie, co się tylko dało i co nie przeszkadzało potem w odsłuchu, bo czasami też takie wycinanie psuje wręcz nagranie. Teraz już jest trochę lepiej, ale nadal jeszcze jestem zbyt drobiazgowy w tym montażu i trzeba trochę stosować. A druga sprawa też, te pierwsze 10 nawiedzonych podcastów to w sumie były całkiem niezłe podcasty, tak mi się wydaje. Znaczy, okej, okay, wiem, że jakieś tam błędy cały czas robię, nie zawsze... Wszystko było idealnie zmontowane, nie zawsze dźwięki się dobrze nakładały. Ktoś mógł czasem do merytoryki może przyczepić, nie wiem. Ale było zróżnicowanie, było w miarę ciekawie. Był komiks i słuchowiska, i kilka książek, i sporo filmów. I właśnie też były po dwie książki naraz, czy po trzy filmy naraz. Fajnie, super, ale nie da rady tak ciągnąć tego w nieskończoność. Trzeba czasem zluzować, postawić na trochę krótsze solówki. Wiadomo, tematy się znajdą. Ja teraz sobie tak wstępnie wypisałem rzeczy, które można było omówić w najbliższych tygodniach i wyszło mi kilkanaście też różnych rzeczy do omówienia. Super, tylko jak mam omawiać co tydzień po trzy filmy czy dwie książki, no to ja nie dam rady, po prostu nie uciągnę. Padnę albo mnie wyrzucą z roboty, ze studiów i skończę na broku z dyktafonem. No. I wiecie, żarty żartami, ale naprawdę tak to wygląda w tej chwili. Poza tym są sprawy ważne i ważniejsze. Ja nie mam... Rodziny na zasadzie żony, dziecka, dzieci, czy nawet nie mam pracy takiej stałej, po 6, 8, 10, 12 godzin dziennie, ale robię masę różnych innych rzeczy, mam masę innych obowiązków. Jestem doktorantem, muszę chodzić na pewne zajęcia, zaliczać te zajęcia, muszę też prowadzić zajęcia dla studentów ze studentami. To są ćwiczenia, więc muszę je opracować porządnie w domu. Muszę je przeprowadzić, zebrać jakieś wypracowania, eseje, zrobić jakiś test, potem to wszystko sprawdzić, przygotować egzamin. To wszystko zajmuje masę czasu. Muszę też z czegoś żyć. Dorabiam sobie tłumaczeniami, prowadzę kursy języka i kilka innych rzeczy i no to wszystko też pochłania czas. Do tego jestem wolontariuszem. Pracuję z dziećmi, biorę udział w zbiórkach pieniędzy, w różnych akcjach charytatywnych. Do tego też mam właśnie jakieś swoje hobby, pasje, czasem przeczytam książkę, obejrzę film, pójdę do kina, mam jakieś życie prywatne. A kiedyś też trzeba spać, kiedyś też trzeba by napisać doktorat. Wiecie, podcasty są super i sprawia mi to frajdę, dlatego to robię, ale też no muszę znaleźć jakiś złoty środek. Dlatego chcę nagrywać dalej, ale z umiarem. Mam nadzieję, że pomimo wszystko nadal będzie dobrze. Już tak jak mówiłem, są jakieś plany na przyszłość. Jeszcze nie bardzo konkretne, ale myślę, że będzie trochę nowych rzeczy właśnie. Chociażby nie wiem, omówimy pewnie pierwszą mangę, albo i nawet dwie mangi. Chociaż to dopiero za jakiś czas, bo cały czas seria się ukazuje. Omówimy sobie nowy komiks, pewnie po raz pierwszy weźmiemy na warsztat serię, ale będzie na pewno też masa książek, filmów. Filmów zapewne będzie najwięcej, bo to też najłatwiej nadrobić, obejrzeć. Tak będą też różne inne rzeczy, może trochę o konwentach pogadamy. Zobaczymy, czas pokaże. W każdym razie będą też nowe głosy. Ogólnie na pewno pojawią się prędzej czy później wszystkie trzy głosy, które usłyszeliście dzisiaj. Powróci też Mando, pewnie ze skórą też się w końcu umówię. Mam nadzieję, że następnym razem już się uda. Myślę też o jeszcze jednej, innej osobie czyli w sumie być może usłyszycie razem z moim aż 7 różnych głosów w najbliższym czasie i no będzie dużo tych nagrań. W roku 2014 nagrałem w sumie 38 podcastów. Znaczy okej, okay, czasami to były tylko występy takie gościnne na zasadzie indywidualnej wstawki, ale ogólnie można mnie było usłyszeć w 38 różnych audycjach i większość z nich to były takie audycje, które nagrałem samodzielnie lub w których byłem... No, współprowadzącym. Więc dużo tego było. Dało się radę, więc i w tym roku jakoś to powinno iść do przodu. I tak jak mówię, dopóki sprawę mi to frajdę, mam zamiar się tym zajmować, a naprawdę, gdy się już kończy montować, gdy się klika eksportu i zapisuje się plik WAUDA CITY, to jest taka radość, taka ulga. <laughs> A potem wiecie, trafia wasz szlak, bo okazuje się, że eksportowanie pliku zajmuje tam minutę, dwie. Potem trzeba to załadować do sieci, znowu to chwilę trwa. Trzeba opisać ten plik, potem to wrzucić znowu na bloga. A tu zapomnieliście zrobić piewki. A... Ale potem znowu klikacie o opublikuj i znowu jest ta radość. Satysfakcja. No cóż, mam nadzieję, że tej satysfakcji będzie jak najwięcej. Tutaj wy też możecie pomóc. Mando o tym wspominał bodajże w sklepiku z pytaniami w takiej serii u siebie w Radiu SK, że to nie jest tak, że nagrywa się podcasty po to, by mieć komentarze, lajki, odsłuchania, etc. Nie, po prostu nagrywa się, bo chce się nagrywać, bo to sprawia fan i tak dalej, ale jednak to też nie jest tak, że nagrywamy to dla siebie, by to odsłuchać, mieć i tak dalej. Jednak myśli się trochę o tym, potencjalnym odbiorcy w tle i gdy się widzi tych odbiorców, to człowiekowi też jest no, lżej na sercu, człowiek się cieszy, uśmiecha, etc. etc. Nie wiem, gdy widzę jakiegoś lajka na Facebooku czy komentarz tutaj pod postem. Człowiek ma wrażenie, że to, co robi, ma sens i chce mu się jeszcze bardziej. Dlatego, wiecie, to nie jest tak, że teraz macie lajkować wszystkie posty polecać, udostępniać, komentować wszystko, co się da, etc. Nie ma żadnego przymusu, tak? ale jeżeli coś wam wpadnie do głowy, coś wam się spodobało, czy nie spodobało, bo konstruktywna krytyka też jest mile widziana, nawet tutaj wiecie, pomiędzy nami podcasterami też sobie czasami coś powiemy, słuchajcie, tutaj, nie wiem, tło było za cicho, czy za głośno, tutaj coś, ten głos dziwnie brzmiał, tutaj coś się skopało, dźwięki na siebie się nachodziły i no trzeba sobie mówić i to, co jest dobre, i to, co jest złe, bo dzięki temu można się rozwijać, jest jakiś progres. W każdym razie każdy Wasz odzew będzie mile widziany, drodzy słuchacze, bo, tak jak mówię, pomimo wszystko nagrywam to, bo chcę, ale nagrywam to nie dla siebie, tylko dla Was i będzie miło dostać jakiś feedback, co jakiś czas. Możecie też, Jeżeli znacie ludzi, którzy interesują się grozą, to też możecie im polecić ten podcast, czy właśnie Radio Eska, czy... To, co tam Jerry publikuje, bo on też często krąży wokół grozy. Wiecie, niech się fandom rozwija, wymieniajmy się poglądami i niech się to wszystko kręci. I właśnie nawet tak w kontekście tego konkretnego podcastu możecie nawet napisać tutaj nie wiem, co Wam się najbardziej podobało w tym roku z filmów, książek, komiksów, gier, etc. Co Wam się może nie podobało, czy o czymś zapomnieliśmy, czy może się nie zgadzacie z którąś z opinii w tym podcaście. Wiecie, Jakaś dyskusja będzie mi widziana. No i co? Chyba będziemy się powoli zbliżali do końca. Rok 2014, 10. Epizod nawiedzonego podcastu za nami. Czekajcie. Patrzę na telefon. Jest 23.59. O, północ akurat. Mam nadzieję, że do 10 rano to zmontuję. W ogóle... Mando nadal mi nie odpowiedział. A za to skóra dzwonił. Hm. Tak patrzę, że masz nową wiadomość w poczcie głosowej. Liczba wiadomości 1, zadzwoń. I to sprzed kilkunastu minut. No dobra, to ja jeszcze sprawdza, co tam skóra ma do powiedzenia. I, i co? I biorę się zamontowanie. Serdecznie Wam dziękuję, że byliście z nami przez całą długość tego podcastu. Życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia, wszystkiego dobrego w nowym roku 2015. Dużo grozy książkowej, filmowej, growej i każdej innej i dużo szczęścia, zadowolenia w życiu prywatnym, zawodowym, uczelnianym, szkolnym i każdym innym. Do usłyszenia za tydzień w następnym, nawiedzonym podcaście. Press 1 First, new message received today Halo? Halo? Szymasz jest... Halo, halo? A, skrzynka pocztowa e, Dobra, słuchaj... Szymasz, sorry, nagrywam ci się na skrzynkę Tak jak mówiłem, dzwoniłem Znaczy, tak jak mówię, dzwonię No słuchaj No niestety Ja dzwonię, ty nie odbierasz No kurczę, stary, no więc nagrywam się, bo y, zaraz. Patrz, trzymaj to prosto. Kameruj to prosto, masz. Kręcimy to prosto, rozumiesz? Potem ja to będę edytował, człowieku, godzinę, jak tak to. Do, przepraszam, bo tutaj po prostu na planie kręcimy i po prostu nie da się wytrzymać więc w międzyczasie tutaj powiem że och, jasny gwint że w roku 2004 było u mnie kiepsko ogólnie i z oglądaniem i z czytaniem i na początku powiem, że raczej nowości, no nie go nie za nowościami, choć nowości kupuję i nie zawsze je czytam. I nadrabiam, cały czas nadrabiam. Jednym z takich największych nadrobień jest wzięcie się porządnie za Sherlocka Holmesa i najlepsza powieść w wykonaniu Artura Conan Doyle'a, czyli bestia Baskervillów. Dla miłośników Grozy jest to coś niesamowitego. Ja sceptycznie zawsze podchodziłem do czytania tego Sherlocka, no bo ileż można wszędzie. Sherlock, ekranizacje, gry i tak dalej. No ale okazało się, ale kiedy w końcu przypadkiem wziąłem się za te książki, to okazało się, że żadna z obejrzanych przeze mnie ekranizacji w pełni nie oddaje tego, co już ponad 100 lat temu stworzył znakomity brytyjski pisarz, dlatego no po prostu, <śmiech> słuchajcie, ja mówię jeszcze raz, powtarzam, żadna ekranizacja Sherlocka nie da wam tego, co Sherlock w oryginale, No bo w języku polskim o to mi chodzi. A mówi to człowiek, który z, z, z ręką na sercu może powiedzieć, że ekranizacja leśnienia jest lepsza niż oryginał książkowy. Czyli człowiek, który po prostu dopuszcza możliwość lepszej ekranizacji i pomimo tylu ekranizacji, które widzieli, no wszyscy widzieli, moje słowo jest takie, każdy niezależnie od tego, czy Sherlocka lubi, czy nie, a zna go tylko z filmu, powinien sięgnąć po y, twórczość Artura Conan Doyle'a. Jeśli chodzi o literaturę, to zamknę blok ukłonem w stronę polskiego wydawnictwa CIT, właścicielowego wydawnictwa, wydaje grozę, ale starą, no, czasami ponad stuletnią. I w tym roku przeczytałem dwie książeczki, kończę właśnie Edith Wharton, no tej akurat bym nie polecił, a wcześniej M. R. James, opowieści starego antykwariusza. Jest to rzecz, którą kiedyś polecał już Stanisław Lem. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Musisz oświetlić go z góry, chłopie. Kontrująca lampa idzie z boku. Yeah. Myślisz, że ktokolwiek da łapkę w górę, potem... Znaczy, nie, nie widzisz, że nagrywam dla szymasa? Nie widzisz, że nagrywam dla no to proszę cię, zrób to dobrze zrób to dobrze, raz a dobrze yy, yy, yy, o czym ja to mówiłem ale tak, Stanisław Nym poleca M.R. Jamesa opowieści antykwariusza i już stare wydanie już tam 70-80 lata było widzicie widzicie, ja już tu muszę płakać na planie <śmiech> <śmiech> Nigdy nie wypuszczę tego pierwszego odcinka. A co z tego, że wypuszczę pierwszy odcinek? Jak ty źle trzymasz to światło, no. Widzicie? Trzeba było zostawać podcasterem, ma nie bawić się w kupowanie kamery. Masakra. Proszę cię, trzymaj to światło. Trzymaj to światło, bo kręcisz go na żywo, tego chłopa. I styl... M.R. Jamesa jest bardzo podobny do Lovecrafta. Dużo opisów, jakieś księgi i no wiecie o co chodzi. Bo właściwie no, no, to jest oparte na stylu. Facet wchodzi do biblioteki, zanurza się w opowieści o bibliotece. W bibliotece jakiś tam drzewie opat opiekował się i tam na przykład szedł do piwnicy. W piwnicy była studnia, a w tej studni prawda zakopany tam worek z jakimś żywym potworem. O tym jest właściwie... To, to jest fabuła, no. Zerowa fabuła, no. Brak fabuły. Ale to, jak to jest klimatycznie napisane, to przekonają się tylko ci, którzy wezmą sobie jedną z tych już chyba 12, 15 książek wydawnictwa CIT. Biblioteczka Grozy. Seria, bo oni tam wydają też inne pierdoły. Biblioteczka Grozy. Dobra, wyłącz to światło, bo przechodzę do filmów. Już wystarczy dzisiaj tego YouTuba. Tak. Zapłacę ci, o jak ci zapłacę, jak tu jeszcze raz przyjdziesz, to ci tak zapłacę, że zobaczysz za tą kamerę. Jeśli chodzi o filmy, to no ja właściwie nie wiem, dlaczego wymieniłbym jeden film, jaki ostatnio obejrzałem, horror 7 na 10, Pakt, z 2012 roku. Film bardzo prosty, banalny, ale nakręcony w sprawny sposób i, i... Tyle powinno wystarczyć. No, jeżeli ktoś jakby ceni moją opinię, to Pakt polecam. Taki, no, To jest straszenie bez pokazywania jakby tego strachu. No, do pewnego momentu niestety. Bo, bo potem jak już jest zagadka rozwikłana, to już się to robi mniej straszne. Ale u tego reżysera jest taka dyscyplina że jest mieszkanie, jest dom jest dziewczyna, która córka gdzieś tam, nie wiem, u dziadka wyjechała i kontaktują się przez Skype'a, no i, no i coś się zaczyna dziać dziwnego w domu, nie wiem, czy to są siły nadprzyrodzone czy to są jakieś duchy czy to są, no właśnie, duchy siły nadprzyrodzone czy to są jakieś potwory, czy ktoś tam jakiś morderca bardzo fajnie zrobione właściwie pod każdym względem taki rozrywkowiec rozrywkowiec jest to film, który polecił mi jakby taki youtuber Chris Stackman wymienił trzy takie najlepsze thrillery 2014 roku Pact Babadook i Oculus Oculus o takim lustrze i jakby te wszystkie filmy mam na radarze i pamiętając, że większość jego opinii zgadza się z moimi, no to właśnie myślę, że to są filmy, które również ja mogę polecić jako ciekawe i ja już mam je na watchliście lada moment będę oglądał jako te dzieła, które straszą klimatem, a nie epatują posoką i, i, i flakami Pole polecam człowieka Chris Stackman na YouTube, ale to taki thriller, ten, ten pakt. Natomiast jeśli coś takiego bardziej ostrzejszego, to okazało się, że najlepiej ocenionym jest film Taken Trójka. Słuchajcie, 10 na 10. Znakomity sequel o porwaniu córki yy, Liama Nisona. Dobra, wystarczy. Nie, no, to ten żart był tak nieśmieszny, że, że nawet, nawet mnie nie śmieszy. E, oczywiście to tak, to, to, to był żart. Nie, nie taken. 10 na 10 dałem filmowi też już 2012 rok. VHS. Antologia zbierająca filmy nakręcone kamery z ręki do tego różne takie mamy elementy współczesności bardziej jest to zakorzenione w klimacie VHS-u ponieważ jakby antologia jest spięta klamrą tak jak w klasycznym Dead of Night klamrą takich łobuzów którzy włamują się gdzieś do mieszkania i wykradają taśmy VHS -y i oglądają vhs -y. I, I jest pięć nowelek i każda pokazuje horror z jakiegoś ujęcia jakiejś kamery. Zwykle jest to y, POV, czyli Person of View, czyli z perspektywy pierwszej osoby. Twórcy jakby biorą współczesność wirtualną i, i komunikację międzyludzką, analizują to na przykładzie takiej jednej nowelki, gdzie jest rozmowa przez Skype'a, taka wideorozmowa. Pomysłowość twórców jest tutaj sięga bardzo wysoko, biorąc pod uwagę, że jest założenie jedno. Pokazujemy wszystko z perspektywy panelu komputera. W tle widzimy fol, fol, foldery plik, plików na, i nazwy plików. Taki minimalizm i napięcie. No i, i, i no słuchajcie, ja troszkę się bałem, polecam polecam. A dlaczego dałem dyszkę? Dyszkę dałem za jeden za jeden e, segment, mianowicie segment w całości nagrany w okularami. W dodatku jest to no, prawie że na jednym ujęciu, czyli y, złudzenie realności jest bardzo bardzo mocne, a mamy historię no, bardzo nierealistyczną, więc, więc to się w, świetnie uzupełnia, bo jest grobka gości, którzy idą sobie na imprezkę do baru, którzy chcą nakręcić tak naprawdę film pornograficzne. Ale w taki sposób, że ubierają okulary z kamerą na siebie, idą do knajpy i chcą poderwać dziewczynę no, w wiadomym celu. Ale na ich drodze staje postać grana przez aktorkę z takimi dużymi oczami. W dodatku ta aktorka świetnie gra właśnie kogoś takiego dziwnego. Nie wiemy, kim ona jest. Podczas dalszych wydarzeń to się okazuje, jednak moment, w którym główny bohater, jednocześnie widz, oczyma głównego bohatera, patrzy w oczy tej dziewczyny, no jest niezapomniany, jest tak niejednoznaczny, tak zagadkowy. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, czegoś zarazem tak zwykłego, Zarówno w formie no, treści, czyli spojrzenie w oczy A zarazem czegoś tak niepokojącego Tak więc koniecznie polecam VHS ze względu na tę nowelkę No Ja powiem, że gdybym miał kręcić film w takim stylu To no również zakończenie tego epizodu byłoby takie właśnie Tak więc to na tyle w tym roku, mam nadzieję, że następny rok będzie lepszy, zarówno dla kina i literatury grozy, no a przede wszystkim dla Was, słuchaczy. Także w kwestii audycji, czy też no, programów YouTube'owych właśnie. No, w sumie brakuje mi jakiegoś dobrego programu o horrorze. A przecież, że kiedyś tak narzekaliśmy, że telewizja, no nie ma, w telewizji nie, nie można robić, no nie da rady. On no teraz w sumie każdy może zrobić i co? No. Nie ma, nie ma. No jeszcze długo musimy poczekać chyba. Nie mówiąc już o polskich horrorach. Tak więc, o, na rok 2015 życzę wszystkim dobrego polskiego horroru. Tymczasem trzymajcie się, dzięki za wysłuchanie, no i do usłyszenia, albo do zobaczenia. Tak, wiesz, no nagrałem. No, nagrałem mu wiadomość na tego, no dobra, no. A wiesz co, takie pierdoły, coś, coś, tam pogadałem, coś tam. Kręcimy? Kręcimy. O kurczę, nie wyłączyłem telefonu. A już za tydzień, kolejny nabiedzony podcaście. Doktorek Van Helsing, deratyzator, hakerka, kochanka doktorka, asystent doktorka wszyscy oni zmierzą się z mistrzem. Co wynikło ze spotkania twórcy takich hitów jak Kręgosłup Diabła, Hellboy, Labyrinth Fauna i Pacific Rim? Z autorem książki Prince of Thieves, polecanej przez Stevena Kinga, zrealizowanej w 2010 roku jako film z Benem Affleckiem The Town, Miasto Złodziei. Co wyniknęło z tego spotkania i kto zwycięży w ostatecznym starciu? Mistrz czy ekipa Van Helsinga? Przekonamy się już za tydzień. Zapraszamy. Bez odbioru.